dobry. noce na odwyku? Program, odwyk to program o Biblii, Bogu, religiach, katolikach, protestantach, Żydach, muzułmanach, nowym porządku świata, jak ktoś chce. I tak jak dzisiaj będzie trochę o satanistach. Nie, oni tak, już tak robią. Coś takiego, nie wiem, nie znam się na tak. No jakieś takie rzeczy, no. Yy, więc co, zacznę od początku, czy nie. Najpierw się przedstawię i najpierw poinformuję, bo może ktoś nowy jest. To ja powiem tak, że... Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to znaczy, że nie był na stronie www.odwyk.com i to jest jego błąd. Powinien być na stronie www.odwyk.com przynajmniej raz w życiu, nie? Tak jak muzułmanin musi raz w życiu pojechać do Mekki i coś tam zrobić, nie wiem już co, nie pamiętam, glinę z Świętej Ziemi na fajkę? Nie, to, to w Karola Maja powieści było. Chyba jakiś apat czy komandcz miał tak. Nie, wszystko No w każdym razie ma, nie? To tak samo każdy w życiu powinien przynajmniej raz wejść na stronę www.odwyk.com. Albo nie, przynajmniej raz w życiu być na nocach, na odwyku, poznać o co tutaj chodzi, co się tutaj dzieje. No, albo zobaczyć na stronie www.odwyk.com, albo posłuchać w radiu www.konte-stacja.com A ja jestem Martin Lechowicz, witam się, kłaniam się Państwu, dzień dobry. Co jeszcze chciałem? Chciałem jeszcze się zanim zacznę, bo czekam aż jeszcze ludzie przyjdą. Dzisiaj będzie krótko, ale. I tak chwilkę poczekam, żeby wszyscy doszli. I ja tu pokażę, że to sz naprawdę szkoła jazdy. Szkoła jazdy. Nie wiem, dlaczego to jest samochód. Taki dostałem zestaw papierów, materiały szkoleniowe dla kandydatów na kierowców. Z tym, że ja nie chcę być wcale kierowcą, tylko ja chcę jeździć motorem, więc zostałem złe materiały. No z tego powodu, że tak to jest być innym niż wszyscy. No przy nie, jakoś zakłada się w ciemno, że jak ktoś chce praw jazdy, to na samochód od razu. Ja wcale nie, ja nie, nie chcę. Nie chcę? Nie chcę. Dobrze, to zaczniemy. my e, zawsze ma być krótko, a tym razem będzie naprawdę krótko, bo jutro będę w radiu w net rano niestety. Czemu oni nadają audycję o 9 rano? Ja nie wiem. To się przyzwyczaili, że tak w radiach jest normalnych, ale w internetowych to wszyscy ludzie śpią nie? o 9 rano. Kto słucha przez internet radia o 9 rano? No ja słuchałem w pracy w sumie. No. Dobra, niektórzy śpią. To dzisiaj, uwaga, zaczynamy. Tematem dzisiejszego dyskusji będzie, uwaga, kontrowersja. Będzie naprawdę ważny temat. Yy, aha, no więc zanim zaprezentuję materiał filmowy, mam tu dziś, tak? O, miałem, bo się zepsuł, widzę, gdzie jest ta playlista cała. Miała się wczytać, ja się nie chcę wczytać. No haj, no nie może, być to jest skandal. No dobrze, już coś się dzieje. Coś pika, coś się dzieje. Dobra, jest zanim pokażę wam ten materiał i po, żebyście sobie posłuchali, głównie do posłuchania, to... Zapomniałem, co... Co nie wiem, co naprawdę zapomniałem całkiem. Aha, to już wiem. To powiem, że chodzi tutaj o to, żeby zadzwonić i pogadać sobie na antenie. Co o tym myślicie, bo to jestem ciekawy waszych reakcji. Tu różnie można oceniać sprawę. Sprawa jest dosyć dziwna taka... I się zastanawiamy, jak ludzie, co ludzie powiedzą. Mogą mieć naprawdę różne punkty widzenia na ten temat. Więc dzwoni się przez Skype albo przez telefon. Skype to odwyk.com, tak jak nazwa strony. Dzwoni się na odwyk.com albo przez telefon. 222-195-321 kosztuje tyle, co na zwykły numer warszawski. No więc już, Kamilo, na czacie. Czad jest na stronie www.odwyk.com, jak ktoś chce. Don Camilo mówi tutaj, zająca mnie mówiąc dawaj skandala Martin no to jedziemy ze skandalem, tak? to pan maestro wyłączy muzyczkę uwaga, zaczynamy no, skandal się przygotowuje. A to z nowego albumu samodli apostol który opowiada o naszej wizycie w tak świętym mieście Jerozorimie pojawialiśmy tam, żeby osobiście rozprawić się z mitem które pokutuje już od 2000 lat. Mitem którego kuchni jest człowiek ukrzywany między dwoma zbrodniarzami. Mitem którego bohaterem jest największa, najbardziej zbrodnicza sekta, jaka istniała na Ziemi. Ale z tym, co święte, tak mówią. Ja mówię, do jest księga, kłamstw Pierwszyś do główna, pierwszy z takiej pokryzji, żrejcie z tego główna, całego władzowskiego z komentarzem, a to naszego właśnie główna. No. To przed państwem był Nergal, tak zwany. Dobra, panu już podziękujemy, dziękuję. Ze znanej grupy Behemoth. Dla tych, którzy nie widzieli, bo słuchają w radiu, bo ja już się pokażę tutaj, może jestem ciekawszy, może nie jestem ciekawszy, na pewno jestem cichszy. No, ale musicie to znieść, że w końcu to mój program, a nie Nergala, czy Nargala, Nergala. No, więc yy, ten facet jest liderem grupy Behemoth yy, i ma poglądy jednoznaczne. na Temat Boga, Biblii oraz Kościoła katolickiego, tak by to był jakiś jedyny kościół na świecie, nie wiem, gość troszkę niepoinformowany, no ale w każdym razie on to wszystko wrzuca do jednego wora a Wur ten potargał właśnie, jak widzieliście, na scenie, symbolicznie. Potargał ponoć, to była jakaś Biblia chyba. No i ten. że Nie sądzę, żeby Bogu akurat zależało na tym, szczególnie, że ktoś potarga kawek papieru albo za zaśmieci troszeczkę. Tam wszystko jedno. Natomiast to, co już się mówi, to już może mieć znaczenie. Otóż Ironia tego wszystkiego polega na tym, że Książę Ciemności Polskiej Muzyki dostał Białaczkę, co brzmi jak kiepski żart z jakiegoś czarnego filmu, humoru czarnego takiego. Uwaga, czarny Książę i Białaczka. Dzisiaj w nocy na odwyku będzie. No, dostał jakoś, w sumie że aż dwa lata minęły, chyba od tamtego koncertu, ale no zdziwiło mnie to dosyć, bo... Yy, to jest takie, jakże to klasyczne, nie? Że gość najpierw bluzga na boga, coś tam, a po czym dostaje raka krwi, nie? I jeszcze, ale najciekawsze w tym jest to, co konkretnie dostał. No białaczka, nie? Coś nie jest to ironiczne. Czarny gość, czarna muza, wszystko czarne. Potargał Biblię, a potem dostał białaczkę nagle. Tak. Yy, no, ale ciekawe są reakcje ludzi, więc yy, o, w ogóle na przykład komentarze pod tym filmikiem, którzy słyszeście z jego targania Biblii, E, bluźnierstwo w ogóle, tytuły jakieś bluźnierstwo no i, i komentarze na przykład, bierzmy przykład z Nergala a chrześcijanów dajmy lwom na pożarcie przez RZ pożarcie? Heil Behemoth napisali tutaj jakieś komentarze, no więc widać że ludzie na poziomie, chrześcijanów chcą dać na pożarcie przez RZ i tak dalej a ktoś inny napisał, spokojnie na każdego przyjdzie czas a to, to dziś, wczoraj napisał. Każdy odpowie za swoje czyny i słowa Chyba y, konsumpcja kotów źle wpływa na szare komórki No, możliwe, możliwe tutaj. No i dużo komentarzy Ale po tej informacji, że Nergal dostał z białaczki y, No, a ja bym się spodziewał Tak myślałem, bo ja się dopiero dowiedziałem W sumie wczoraj, ktoś mi napisał y, Ja bym się spodziewał, że Ktoś w stanie powie O, to Bóg no, a tymczasem okazuje się, że właściwie nikt tak nie mówi publicznie. Nie wiem, boże, w Radiu Maryja tylko by tak powiedzieli. Reszta się modli za tego gościa, się okazało. Jak donosi pudelek y, szmatławiec znany, informacja o ciężkiej chorobie Adama Darskiego, bo to, to jest właśnie on, Nergal. Oprócz szoku wśród jego fanów wywołała również lawinę komentarzy ze strony śro środowisk katolickich oraz sympatyzujących z nimi muzyków deklarowali oni, że modlą się za Nergala i jego nawrócenie, które w związku z ciężkimi chwilami, które teraz przeżywa, jest jak najbardziej możliwe. No i tutaj odnosik do artykułu, Nergal został objęty modlitwą. No i Nergal poczuł się dotknięty i wcale mu się nie dziwię i powiedział tak, nigdy bym nie przypuszczał, że moja choroba może stać się dla pewnych osób pretekstem do poradzenia swojej własnej krucjaty. Nie? Powiedział tak, jakby on sam nie prowadził krucjat w zupełnie innej sprawie. No, Głosy o tym, że moja obecna sytuacja może mnie rzekomo zbliżyć do Boga, powiedział, sprawić, że odrzucę swoje ideały, czy ideał jego, że tutaj się wtrącę, polega na tym, że wszystko jest do dupy, wszystko jest główno warte, Boga nie ma i tak dalej. Ideał. No, że porzuci te ideały i ugnie kark przed jedynie słusznym w tym kraju światopoglądem, nie tylko zaskoczyły mnie, ale i przeraziły, pisze Nerga, właśnie. No i powiem, że tutaj poniekąd ma rację. No i powiedział, że to typowy przykład cynicznego wykorzystywania cudzego nieszczęścia dla zbijania dodatkowego kapitału dla swoich własnych poglądów. Powiedział człowiek, który głosi swoje własne poglądy ze sceny za pomocą darcia Biblii. No, no i on tak mówi, że zachorował na pewno nawróci się odkryje, że religia, religia chrześcijańska, z którą tak zaedle walczy, stanie się mu bliska. No i. I pyta potem retorycznie, dlaczego choroba miałaby w jakikolwiek sposób zmienić moją optykę, pyta. No, tutaj ja bym mu odpowiedział, dlaczego. No, choćby jest dlatego, że to bardzo ciekawy zbieg okoliczności, że czarny książę białaczki dostaje. No, ktoś by tak mógł pomyśleć. Nie, nie wiem, dlaczego, no, ale... W sumie jest dobre pytanie. Dlaczego bym miał się nawrócić niby? Dostał sobie aczki, no to co? Że, że mógłby to po prostu zinterpretować, że może jednak Bóg jest, bo mnie kopnął w tyłek. nie? Jak, no w sumie jakby tak było, że przychodzę do jakiegoś faceta i mówię, mówię mu tak. Ty słabiaku, sikam na ciebie, nic nie jesteś wart. Po czym nagle czuję, jak ktoś mi kopnął w tyłek. To mogę wtedy stwierdzić, że no może to jednak nie jest taki słaby gość i może jednak on jest, a ja tutaj trochę przesadzam. No właśnie, tak ktoś by się mógł sprawdzić, że dlatego, ale Nergal chyba tego tak nie widzi. No i potem opowiada tak, czytałem lepsze książki niż Biblia, Czytam też mądrzejsze, wojna, krew, szantaż, gwałty, kazirostwo, pedofilia, zoofilia, kolaboracja, zdrada, zło wyziera z każdej strony Biblii, według niego. Przypomnę, Biblia to jest taka książka, historia jednego faceta, który postanowił wziąć winy wszystkich innych ludzi na siebie, po czym dał się zabić po to, żeby inni mogli żyć. Według niego to jest zło wyzierające z każdej strony. Rozumiem, że Nergal potrafi się dużo bardziej poświęcać, to poświęcenie dla niego to też zło. Nie wiem, nie wiem, dziwne. No i on opowiada, że wciąż jestem naiwni, którzy niczym owce ślepo podążałem za głosem swych pasterzy. Bez pytań, bez zastanowienia. Z mojej perspektywy nie do żadnej Ziemi Obiecanej, a na intelektualną rzeź. powiada. Ja no, Powiem, że po części oczywiście ma rację, bo dużo jest odmian chrześcijaństwa, która jest taka, to chrześcijaństwo takie powiedzmy małomyślące, nie? Tu, tutaj może mieć dużo racji, nie? W każdym razie na końcu powiedział tak, dlatego też po tym tym wszystkim, którzy w mojej chorobie wietrzą szansę dla złamania moich wartości, a więc i mnie samego, odpowiadam po raz pierwszy i ostatni i wyjątkowo krótko po moim trupie. Ten szanowny Nergalu, da się załatwić. Nie ma sprawy, jak bardzo chcesz po twoim trupie. Może być. Z tym, że według właśnie tej książki po, po twoim trupie to już jest za późno, więc masz problem. No ale, wiecie, ja myślę, że uczciwym podejściem, skoro on uczciwie podchodzi do tematu i... No, to może być takie, żeby powiedzieć Nergalowi, masz za swoje, kiss my ass, i walcz se teraz z Bogiem. Bo się byłeś takim hojrakiem, to co teraz powiesz? No nie? Tak naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo słabymi ludźmi, istotami z wyjątkowo kruchymi, więc jedna, jedna chwila nieuwagi na środku ulicy w Warszawie i już możesz się przekonać, czy Bóg jest, czy Go nie ma, a jeżeli nawet nie, to może Ci być bardzo niemiło do końca życia, może być takim taką marcheweczką. I wtedy się zrozumiesz, że jesteśmy wszyscy. Nie jesteśmy wcale silni, tak jak pewnie Nergal postuluje, że, że siła się liczy, siła się liczy. No, po czym dostał białaczki leży w szpitalu. I, i teraz dalej mówi: Jaki ton to jest silny? Ja sobie poradzę. Trafiło na suki syna, a potem opowiada: Ja to tam dam się, nie dam się. Nie? No więc bardzo łatwo można każdemu człowiekowi udowodnić, że jest o wiele słabszy niż mu się wydaje. No i że spotka 10 osób na swojej drodze, którzy go bardzo nie lubią i będzie sam w ciemnej uliczce i nie ma takiego mocnego, naprawdę. No więc y, takie jest y, taka sprawa Nergala. Co wy o tym myślicie? A teraz pytanie jest do ludzi, którzy słuchają Nocy na Odwyku. Można dzwonić, nikt nie zwolnia, aż się zdziwiam. Poczynam sobie komentarze na czacie. Czy takie rzeczy, uważacie, czy nie uważacie, są, mogą, y, nie, po pierwsze, czy widzicie tutaj rękę Boga, czy z zbieg okoliczności, że sobie dostaje słynny taki najbardziej znany y, taki na widoku nie? symboliczny wręcz y, rzecznik wszystkich którzy ciemnością się tutaj w ciemności się kochają czy coś tam a Boga nienawidzą i drą Biblię no jest taki gość dostaje nagle no, ląduje w szpitalu tak z dupy po prostu bo dostał białaczki jeszcze w dodatku więc czy to jest zbieg okoliczności może trochę taki dziwny zbieg okoliczności, nie wiem, nie wiem. Jak myślicie? No więc napiszcie, zadzwoncie, powiedzcie. Telefony sobie krążą tutaj na górze. Eee, co kto o tym myśli? niech Niechaj powiem. O ile to działa? Działa to w ogóle? Ten cały Skype powinien działać. No. A jak nie, to będę sam gadał. A po pierwsze, dobra, czy to jest Bóg? Po drugie, czy Bóg każe w ten sposób ludzi za, za to, że są już przesadzają? tak po prostu wprost, tak klasycznie, gość powie, potargał Biblię, powiedział Boże, mam cię gdzieś, to Bóg dał mu w pysk. Tak po prostu. Tak. Nie? Bo inną koncepcją jest taką, że nie, Bóg tutaj ma taki plan, że On chce go, nie wiem, przycisnąć do ziemi, żeby on się ukorzył i się nawrócił na przykład. To jest też trzecia koncepcja. A druga to była, albo druga, no. Ta pierwsza to jest taka, że po prostu wziął i ukarał, bo Bóg nie da sobie, znaczy ma dużo cierpliwości, ale ma ograniczoną. Nie wiem, co myślicie. Dzwoni Klemens, brawa. Odważny pierwszy jest Klemens, który powie... No, ale to się coś nie odbiera. Jeszcze raz. O, jesteś, ha, odebrało się. Cześć. Cześć, Martynie. Cześć. Słuchaj, jako dzisiaj nie mogę uwierzyć w to, co mówisz. Bo wychodzi na to, no. że wszyscy ateiści, osoby niewierzące, nie, oczywiście nie, nie drżące w Biblii, nie czujące we na Boga w miejscach publicznych i działające w ten sposób jak Nergal powinni zostać w jakiś sposób ukarani. A ja przepraszam, ja jestem też no. niewierzący. dlaczego ja mam być ukarany za mój świat to pogląd, gdzie nic nikomu złego nie zrobiłem i staram się żyć wedle zasad, można powiedzieć, świeckich ale takich przyjętych. No nie wiem, wiesz, ja się tylko głośno zastanawiam, bo ja też nie wiem, jak do tego podejść do końca, ale tu nie chodzi, jeżeli to Bóg go naprawdę ukarał, załóżmy przez chwilę, to nie dlatego, że on coś komuś złego robił, bo nie robił. Nie? Tylko no, dlatego, że obrażał Boga, samego Boga jako osobę, i Bóg się poczuł dotknięty. Według... I już. Nie? No, według Twojej to tak, tylko że można, można by przypuszczać, że wszyscy ateiści też obrażają Boga. Ale nie oni ale tak to... nie obrażają znowu, nie? Oni mówią, że. Nie... nie, ja myślę, że nie obrażają go tak od razu. Po prostu mają, wisi im cały temat. Nie? Chyba na ogół. No to można powiedzieć, że Nagalowi też wisi, tylko że trochę no nie, w inny no. sposób. słyszałeś, co powiedział. Wisi, no. no nie, on był absolutnie anty, to nie był obojętny, tylko był anty ten gość. Ja to tak odebrałem, no te, te słowa były bardzo takie, no wiesz, skoro ludzie to opisali jako bluźnierstwo tam w tytule czy opisie, no to chyba jednak to nie była zwykła wypowiedź ateisty. Myślę sobie tak. No przepraszam cię, Martin, ale żyjemy w takim kraju, gdzie bliźnierstwem można nazwać wszystko. Ale to nie kwestia kraju, to jest kwestia tego, jak Bóg to zinterpretował, bo to nie kraj dał mu białaczkę, tylko Bóg, w tej, według mnie, w każdym razie. No, ta, no tak, ale kurczę, jak to, jest, to jest nie do udowodnienia, to tak samo można stwierdzić, że nie wiem, to, że, to, że ja sobie złamał nogę na przykład, czy złamię jutro przechodząc przez jednie, to mnie Bóg kara za to, że ja nie wierzę w Boga i jestem ateistą. No więc nie wiem, no, no właśnie, to jest dobry argument, więc wynikałoby z tego, że to niekoniecznie musi być kara, nie? No to co to było? To jak to interpretujesz? Zbieg okoliczności? No to jest proste, okoliczności każdy może zachorować, jak jak nie wiem, jak ty zachorujesz, do kataru dostaniesz, to to jest kara dla ciebie za coś? Nie, możliwe, ale ile? żadna moja choroba łącznie z ostatnimi, pro, ostatnimi problemami z rządkiem, nie była przypadkowa i było. Wszystkie te choroby jakieś znaczenie miały. Ja je rozumiałem. One się skądś tam brały. No, no ja w każdym razie to dostrzegałem, no nie wiem, jak ktoś inny może. Wcale jakoś nie na siłę, one były takie dosyć widoczne, no jeżeli dla mnie, który znałem fakty, nie? No, to wygląda mniej więcej tak, że książę ciemności tej białaczki nagle, no i to, to takie... No mógłby dostać, ja wiem, czego nie wiem, złamać rękę albo coś innego, ale to takie, że jakoś rzuca się w oczy, nie? No, to jest taki śmieszny paradoks, ale takich no. paradoksów jest tysiące, jeżeli nie miliony na świecie każdego dnia się zdarzają i jakby tak no. in interpretować za każdym razem, że to jest... Y Wladne no. działanie Boga, tak bym powiedział, no. albo każące działanie Boga, to człowiek po prostu by zwariował. No, trochę, trochę rozsądku w tym wszystkim. Może Bóg jakoś tam działa, jeżeli istnieje, to może jakoś tam działa, ale nie, nie, nie zawsze i nie w każdym momencie, bo trochę mamy jednak y, tej y, włas, własnej woli i... Jakby nas Bóg tak karał za wszystko od razu. Znaczy, nie, no czekaj, bo ja nie mówię, że to koniecznie jest kara, tylko że to jest działanie jakieś Boga. No nie? No ale. Może ja, po co. Jaki to ma cel, przepraszam, bo skoro. No, nazywa, nie wiem, właśnie, właśnie nie wiem. Wypowiada się już w momencie, kiedy zachorował, że jego światopoglądu to i tak nie, nie zmieni, to jaki to ma sens? No nie jeżeli wiem, ja, wiesz co? Nie Jeżeli wiem. ja bym chciał komuś dać nauczkę. To właśnie po to, żeby on coś z tego wyciągnął, a sobie, nic tego nie robi, więc jaki to masz? Nie mam pojęcia. No, ale, no, dobre w sumie argumenty. Dobra, dzięki wielkie, żeby jeszcze inni. Bo tu dzwoni Marta. Ja bym chciałam odebrać koniecznie. No. Okej, na razie. To na razie, kto był Klemens. No, to pierwszy głos jest taki, że w sumie mógł być to z bieg okoliczności już. No, mógł być. No i to też biorę pod uwagę, no ale to mi się wydaje za bardzo jakieś takie, no nie, wiem, człowiek jest akurat jeden z bardziej znanych czarna, białaczka i tutaj mam fajny fragment z Biblii, który pokazuje, co Jezus. Jezusa też pytali o to często uczniowie czy to rzeczy, które się złe działają, to jest kara, czy nie no, i on odpowiedział w bardzo ciekawy sposób A na razie Marta dzwoni? Cześć, Marta no nie Marta, o no nie Marta. mąż Marta. <laughs> dobra Marta leży zmęczona po, o... po pracy magisterskiej ojej, no co? Więc teraz e, odpoczywa trochę. Dobrze. E, po pierwsze chciałem Cię oświadczyć, że na drodze nie zrobiłeś. Nie no ja zdążyłem, tak. no widzisz, prawo jazdy no, jeszcze gdzie? teraz. Aha, no tak, prawo jazdy no. na motór. No. Powiedz mi jeszcze w jakim radiu ty będziesz jutro rano? E, jutro rano będę powiedzi? w radiu w net. Ale będzie tam jakiś gość rano, to ja będę po tym gościu może tylko tak chwilkę. Znaczy, będę tam na pewno fizycznie, ale czy będę na antenie, to ja nie wiem właściwie, ale może. Aha, Why not? net. W net, tak. Dobrze. Poszukamy. W net. Dobra, a teraz odnośnie tego regala, czy jakoś to tak nieważne. Tak. Nie? Ja myślę, że Bittra często mówi, że ci, którzy liderzy, którzy zwodzą w jakiś sposób, no to będzie na nich kara jakaś większa też. Hmm. Ja myślę, że też jest. Się... No, Bóg, Bóg często działa tak, że. O... Gdyby go zabił po prostu, no to by stwierdzili, a wypadek zginął. No a ja teraz twierdzą, oparzy. że a wypadek, to samo, a wypadek każdemu się może zdarzyć. No, no dokładnie, a w tym momencie się ludzie zaczęli zastanawiać. Mm. Na przykład ty zacząłeś się zastanawiać, czy to może Bóg go dotknął. Ja myślę, że też tam parę osób, zwłaszcza, że się modlą o niego. No, tak, to, to też dziwne trochę, niektórych. jak dla mnie. Znaczy... Nie spodziewałem się, że wszyscy jakoś tak od razu będą tak reagować. Ja się spodziewałem, że ludzie zaczną krzyczeć, o, kara Boża, nie? Pierwszy. O, no, kar, kara Boża. Wiesz ja nie wiem, bo e, jednej kwestii nie wiem, czy on jest przeciwnikiem chrześcijaństwa, czy on jest satanistą. No, to to też jest... A ja nie wiem. No, na pewno pogląd ma taki, jak ma. Jak się go tam nazwie, to ja nie wiem, ale słyszałeś, co mówił? No, tak, no tak, tylko jest różnica między wyznawcą szatana a powiedzmy, wielkim przeciwnikiem chrześcijaństwa. A jaka bo... to różnica? Pff, no, różnica. Dla chrześcijanina nie ma różnicy, tak naprawdę, no, a bo jeżeli dla Boga jest, jest Bogiem jest przeciwko niemu, no. ale chodzi mi o taką o, dla ludzi różnicę no to jest różnica, jeżeli ktoś jest satanistą to dużo osób go będzie już traktować negatywnie ale jeżeli to będzie mocny przeciwnik chrześcijaństwa i potarga Biblię tam... na scenie to wtedy spoko no, no ale chyba rozumiem co to co mi chodzi, że, no, tak, że na to ja tylko mówię, że, to, że chyba nie patrzą inaczej no, jeżeli nawet nie jest jakimś otwartym satanistą ale pewnie i tak jest to jego poglądy są identyczne więc jaka to różnica? No, ale to w ogóle, co ten, ta drąży Biblię, to też jest taka dziwna rzecz, bo w takim razie skąd ten szatan się wziął? Skąd się wziął? No tak, no, skąd się wziął? Skąd on nie wie, prawda? A, no nie wiem, bo jeżeli uważa, że. Szaszan, którym jest, to jest Biblia. Tak, to nie ma w on ogóle sensu. Ja uważa, że jest, nie ma w ogóle Tak, no i jego pogląd sensu. nie miałby w ogóle żadnego sensu, bo wiedzieć o szatanie może wyłącznie z Biblii, którą uważa za stek bzdur, więc co to z niego za satanista? No, to to jest sensu. więc w ogóle satanista, który tak... Biblia Co uważa. Ja bardzo często z satanistów to tak pytałem, czy wierzą w Boga. No. No nie, nie, nie, nie. No widzisz, a twój Pan wierzy i jeszcze czego boi. <grym <grym no. <grym dobra, dobre. dzięki wielkie. Na razie. Na razie. To był mąż Marty, a nie Marta, jak mogliście usłyszeć. Przeczytam wam fragment, który się odnosi do kwestii kar. Bo ludzie też, właśnie najprostsze, kiedyś to było proste, takie do, domyślne, oczekiwanie, że jeżeli się komuś przy, przydarza coś ewidentnie złego, to jest to kara od Boga. Może niekoniecznie kara, powiedzmy, że to jest Bóg, który go dotknął, zrobił mu coś nieprzyjemnego, albo z jakiegoś powodu, albo po coś, ale zawsze to Bóg go walnął. I to trzeba, i to tak to ludzie jakoś w pierwszej kolejności rozumowali. I Jezus powiedział to trochę inaczej, dał do myślenia. W Ewangelii Łukasza 13 13 rozdział od początku, tak jest napisane. W tym czasie, gdzieś tam się to działo, że w tym czasie przybyli do niego, do Jezusa, mianowicie niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Tu się wtrącę. To jest wydarzenie historyczne, które wiemy też chyba z Józefa Flawiusza, kronik albo z innych tam listów, nie pamiętam. W każdym razie jest to zdarzenie potwierdzone w historii. Rzeczywiście tak było, że podczas składania ofiar, chyba to było, w świąt Piłat, y, Piłat był znany z tego, że był strasznie taki krwiożerczy, narwany był i on bunty karał ostro. I wziął i u, właśnie zrobił dokładnie to, co ten werset mówi, zmieszał krew Galilejczyków z ich ofiarami, no po prostu kazał ich tam wziąć z mieczem ciach, ciach bo one coś buntownicy byli czy coś, już nie pamiętam dokładnie. Między innymi, to jest dosyć ważne wydarzenie, bo po tym wydarzeniu Cezar się wmieszał w to i powiedział Piłatowi, że jak się powtórzy jeszcze raz coś takiego, bo on chciał mieć spokój w prowincji, a Piłat zaczynał robić no, bałagan wtedy, i zaczął podburzać tych ludzi. No nastroje się robiły, nie? Jak ktoś ci zabija, no to to mniej więcej tak zrobił jak, jak władze PRL-u, każąc strzelać do górników. To mniej więcej podobny efekt był. Więc Cezar powiedział, że Piłat, jeszcze raz tak zrobi, to wyleci z, na mordę ze stanowiska. To powiedziało oczywiście bardzo ładnie, bo to Rzymianie to tak ładnie pisali. Yy, I dlatego sytuacja, to wyjaśnia, dlaczego Piłat tak się zachował w sytuacji Jezusa, jak się zachował. Z powodów politycznych to nie tylko chodziło o to, że był tchórzem czy tam politykiem, oportunistą, bo to był, nie, ale jego no, normalnej sytuacji, gdyby nie było tego wcześniej incydentu, prawdopodobnie Piłat by wypuścił jednak tego Jezusa e, już, bo on się tam nie bał kontrowersji, jakieś tam stawiać sprawy na ostrzu noża, jak widać tutaj. Ale już miał ostrzeżenie i musiał uciekać się do dyplomacji. To też pokazuje, mnie fascynuje, bo to pokazuje, jak te wszystkie drobne wydarzenia układają się tak, że ostatecznie plan Boga się spełnia. I jest dokładnie tak, jak on chce, żeby było, przez takie drobne wydarzenia. No i to mi mówi ten jeden werset plus kawałek historii. W każdym razie, dobra. Zmieszał krew Galilejczyków, Piłat, z ich ofiarami i przyszli do niego z wiadomością o, tym Galilei, o tych Galilejczykach. I Jezus, odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Dobre pytanie. Tak a propos Nergala, nie? Czy myślicie, że Nergal był większym? I on tak zastanawiał, I on im odpowiedział tak, bynajmniej, czyli że nie, powiadam wam, lecz jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. I dalej mówi, albo czy myślicie, że owych siedemnastu, na których upadła wieża w sy, przy Syloe i zabiła ich, było jakieś tam inne wydarzenie? Było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Wcale nie, powiadam Wam, lecz jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I tacy, takie wydarzenia i takie, tacy ludzie nie chodzi o to, że oni są gorsi od innych chodzi o to, że oni są przykładami dla innych. I tutaj ta sytuacja Nergala bardzo do tego pasuje. On jest przykładem dla innych, że jak się inni nie opamiętają. To tak dostaną. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby to Nergal się nawrócił, myślę. No tak odczytuję to z Biblii, tylko chodzi o to, żeby wszyscy inni, którzy na niego patrzą i zobaczą. Tak bo na prosty chłopski rozum. Gość targa Biblię, wyzywa Boga, obraża. Dosyć niepotrzebnie i wulgarnie tak w pysk prosto, nie? I mówi, jaki on jest silny, po czym dostaje białaczki. I przestaje być silny leży w szpitalu i z łóżka, ledwo mogąc pewnie, no, zaraz jak się zacznie chemioterapia, to dopiero zobaczy, co to znaczy, jak człowieka boli i będzie opowiadał wtedy, że jaki on jest silny jak bardzo walczy, a nie będzie mógł podnieść ręki z bólu, nie? No i co to pokazuje wszystkim innym dookoła? Więc Ja myślę, że po to, po to, po to. A Nergal to nie chce, będzie kim chce być, bo on się zdecydował. To chyba bez sensu było, nie? No tak sobie myślę, dzwoni Rejs po kolei. Tak sobie ja tutaj kojarzę. No to dobra, to teraz pogadamy z wami. Co wy mówicie? Mówcie, mówcie. Cześć, cześć, cześć. cześć. Witam, witam i słucham komentarzy. To akurat się chyba z tobą nawet bym mógł tu spokojnie zgodzić, bo, bo to, no, czy to tak właśnie mogłoby wyglądać, jeśli założyć, że Bóg rzeczywiście interweniuje. No ja tak uważam generalnie, Tym mhm. że są pewne przykłady z Pisma Świętego, na przykład Herod, który zmarł stoczony przez robactwo. No, no, no właśnie było. w takim podobnym momencie. To znaczy, kiedy, kiedy jakby przesadza ze swoją pozycją. No tak, kiedy tam tak. Oni go potraktowali jako, jako yy, wielką moc, prawda? Mhm. Że to głos Boży. Tak, to tak jakoś no, skrócie to... tam jest opisane, ale no, jakoś tam było takie zdarzenie. rzeczywiście. Czyli no, że on się stawia w, w pozycji yy, no, w, niemalże róbnej Bogu, prawda? No. Tak no, okay. samo nergal swoimi jakimiś tam wystąpieniami, no. można powiedzieć, wyzywał Boga na pojedynek. No tak, no. Co, co to ja za. nie chcę go tam przeciw... oczywiście zbytnio mm, y, sądzić i tak dalej, dalej, bo przecież nie o to chodzi. Może być jeszcze inaczej. Ponieważ Pismo mm -hmm. Święte w Nowym Testamencie jest troszeczkę dużo pewien margines, pewien margines dosyć interesujący, mówiący, że Bóg jest i wyłącznie czystym dobrem, prawda? że znaczy, Nie, znaczy, nie ma, że prawda? Tak, że tak, Bogu bardziej zależy na nawróceniu niż na śmierci. Nie chodzi o to, żeby mu karać, jest napisane, tylko żeby się człowiek opamiętał. No i teraz się właśnie w tym momencie, w tym kontekście za, zastanawiam, jakie to siły powodują na przykład takie, takie sytuacje, jak, daj no, dajmy na to z Nergalem, oczywiście to jest jedna z, jeden z milionów przykładów, tyle, że znany, prawda? No nic więcej. Bo takich mm -hmm. przykładów jest na co dzień mamy wiele. Zastanawiam się, dlaczego to pewne rzeczy się dzieją. No. no i, i, I tak sobie myślę, nie wiem. Przynajmniej w tym przypadku Unergala zastanawiam się, czy to nie działają jakieś takie wewnętrzne sprzeczne prawa. To znaczy, dajmy na to, jest wychowany w jakiejś, w jakiejś dajmy na to, był w katolickiej rodzinie, bo ja nie wiem, jak, nie znam jego no, przeszłości. Prawie na prawda? pewno. Był, no co, no, po tym, co mówi, to musiał być, bo by trochę tak, inaczej tak. mówił Biblię, by lepiej znał głupot, by nie opowiadał. No, no tam dużo bzduru tak. po prostu, gada z niewiedzy zwykłej. No tak, generalnie, bo mi się wydaje, że to taka alergiczna. O, tak. w stosunek do chrześcijaństwa często właśnie wynika jakby z pewnego zrażenia się, z jakiejś tam nagłej iluminacji. No tak, że on ma podstawy na pewno, i, no. No, Dajmy na to iluminacja, bo to jest złe słowo, bo to raczej jest zaciemnienie. zaciemnienie ale, <grym> właśnie. No ale może to wynika z tego. No I w tym momencie działają jakby sprze sprzeżenie sprze zwrotne pewnych praw. Mm. Te wewnętrzne, wyniesione z dzieciństwa, z słuchania, z, prawda, że mm. Bóg jest dobry, że, nie, że należy go szanować i tak dalej, tak dalej. I później nagłe, nagłe ten druga, ta druga strona we, w człowieku, która, która, e, która walczy z tym z, tym, z takim pierwotnym, e, wewnętrznym e, założeniem. no I to być może właśnie w pewnym momencie następuje to sprzężenie, e, kiedy, kiedy ktoś za daleko pójdzie w danej w, tej, w tym w takim czymś, nie? No, no. to następuje to sprzężenie, atak wewnętrzny i objawia się to jako choroba. To znaczy, wydaje mi się, że to Dawa. dotyczy nie tylko nawet chrześcijańskiej wiary, ale w ogóle każdej wiary. Jeśli co, nagle występujemy przeciwko czemuś, jeśli nie, nie występujemy z pełną siłą, z pełną świadomością, ale z pewnym marginesem, może to się odbić. jakby... Na zdrowiu. Na zdrowiu, dokładnie. Ja wiem? No, nie wiem. Spróbuję przyuważyć, że tak jest. Nie, nie ja nie, nie wiem. Ja ja też nie, nie wiem, wiem, ale, ale też jest. Wydaje mi się po prostu, że, ka że każda jakaś Jakiś walka z jakimś e, takim pierwotnym symbolem dobra, no bo, to, bo chrześcijaństwo Aha. jest pierwotnym symbolem dobra, jeśli to się w tym znaczy wychowano. że dla niego nie jest. On, on nie, no teraz, nie, nie, nie, nie, nie o to chodzi. Bo teraz to jest jakby taka nakładka. To jest wynik jakichś tam przemyśleń, doświadczeń, prawda? W, w hmm. późniejszych latach. Ale pierwotnie takie wewnętrzne, zasiane, przynajmniej w naszym, na naszej, na naszym pasie tutaj geograficznym w, w naszej cywilizacji jest to, że to chrześcijaństwo, Jezus, no, no. Boże Narodzenie, prawda? No tak, Taki że dobro. to się tak, że to jest dobro i inne rzeczy są, tak, złe. Tak, tak. Jeżeli taka... ktoś się przeciwstawia temu, bo, bo przeżył jakąś tam traumę, czy jakieś oświecenie, go... zrozumienie, że, że jak to, że Boga nie ma, i tak dalej, i tak dalej, no być może później idąc za tym, z, z, z jakby odrzuca walczy z tym swoim pierwotnym ja, które w nim było. Te, te choinki, prawda? Te, a, no te, i to z tej walki a... wewnętrznej, rozumiem, może w końcu się przerodzić w chorobę, coś takiego, że organizm coś tam. Być może, się po prostu. No nie, nie, nie chcę, a, może, ja że to jest troszeczkę psychologizujące, prawda? Nie, no jak... znaczy, ale wiadomo, że choroby fizyczne mają jakieś tam źródło też często w psychice. I... Psychosomatyczne, być Psychosomatyczne. może. Psychosomatyczne. Psychosomatyczne, to nie wiadomo. No, w każdym razie być no, może na tym polega klątwa, nazwijmy to oczywiście w pewnym że że że to nie nawet Bóg kara, ale właśnie człowiek nie. sam, samego siebie. Bo to siebie by te... tłumaczyło sprawę bez Boga, że to tak automatycznie to Te niższe, się... no, no, te, te wyższe, czy tam niższe, w, niższe ja walcząc z tym niższym powoduje... No ja, ja, ja nie wierzę chyba w to, że to akurat tak, ale kto wie, wiesz co, nie wiem. No bo nawet ja. sposób działania Boga też jest, sposobem działania Boga jest też używanie zupełnie naturalnych zjawisk, które po prostu są akurat... No tak się ustawiają w czasie, że Bóg przez te zbiegi okoliczności działa. Ja się zgodzę z tego No, Ale więc wiesz, możliwe. Jakiś, czytałem jakiś czas pismo z Izajasza Syryczyka, takie dosyć fajne. I on opisu, w jego mniemaniu, Bóg nigdy, nigdy pod żadnym pozorem nie ma nic wspólnego z jakimiś negatywnymi rzeczami. To znaczy, on nie A, każe. Nie, to nie, nie, to jest kompletnie sprzeczne z Biblią akurat. Że A, ale nie każe... no, słuchaj, nie, nie, nie z całą Biblią, bo, bo to nie, nie z można tak generalizować. Są miejsca w Piśmie Świętym rzeczywiście, które, które mówią na przykład o... że Bóg jest światłością, prawda? No że, tak, ale że, że to znaczy, że nie, nie każdy. Być no to... może są jakieś niższe pierwotne, znaczy niższe ar ar ar archonckie byty, które które regulują no to, okay, to by świat w zasadzie taki. Nie ja rozumiem, tylko że Bóg sam się przyznaje do tego, że on jest autorem, zło. on wysyła zło na ludzi. On to mówi dosłownie, ja Bóg. Tak ja jak tak, on się ja przyznawał. Wiem, ja stwarzam dobro, ja stwarzam zło. To tak oczywiście, jest, no. że tak. No to I już ja wysyłam, ja odpowiadam za to. To agnostyczna wizja. No, nie, no tylko się nie da pogodzić w dni jak z Biblią. Bóg jest zdecydowanie odpowiedzialny za złe rzeczy. Dobra, okej, okay, dzięki, żeby nie zdążyli. Dziękuję. Nie ma co. Dobra, to na razie to był rejs. A jeszcze dzwonia Marta, widzę, zaraz, zaraz puszczę ją. No, więc tak, dzień dobry, witam wszystkich, którzy sobie przyszli teraz i nie wiedzą, o co chodzi, to ja wam powiem w skrócie. Nargal, lider zespołu Behemoth, który jest głównym takim, ja wiem, chyba na, najbardziej znanym, bo w ogóle grupa Behemoth jest dosyć znana, nie? To jest bardzo, chyba najlepiej sprzedająca się za granicą zespół Polski. Kiedyś był w każdym razie. Nie wiem, czy dalej jest. No, jest energia, otwarcie, tempi Boga i tak dalej. Ze sceny tutaj puściłem fragment. No i dostał białaczkę. I teraz się zastanawiam, czy był w tym Bóg. Nie wydaje się właśnie tak na taki chłopski rozum, że no, jak nie był. Ale no nie wiem. Dobra, dzwonią ludzie, wielu ludzi, ok, po kolei. O, Marty miałem odebrać jeszcze raz, ale dzwonią inni, więc mam pierwszeństwo, bo Marta już był. No cześć, witam i pytam o opinię ciebie, cześć. Halo, halo. No, nocy na odwyku i, i mów. Halo, halo. No tak, halo, no słychać, wszystko, wszystko witam, dobrze. Witam, yy, hmm. Więc ja a Gala. Nergala. No. Yy, jakiś czas temu on był u Kuby Wojewódzkiego. No, no. Yy, I u Kuby Wojewódzkiego oczywiście, jak to w jego programie, yy, musiała być poruszona kwestia religii, no bo on mnie nie odpuścił. <laughs> yy, I Nergal wtedy... To a propos też audycji, bo e, ten... E, on powiedział, że on nie jest satanistą, tylko on jest okultystą, czy jakimś rodzimowiercą, uh. coś na tej zasadzie. Okej, okay. to ma sens on mówi, że on jednoznacznie odrzuca jakby Boga chrześcijańskiego. Aha, okej. Okay. Takiego, jakiego czuł chrześcijanie, ale ponieważ jego też nie uznaje, to jakoś w swój dziwny, nie do końca mi rozumiały sposób Odrzuca też samoujstotę te szatana, jak takiego jakiego my, powiedzmy, wyobrażamy sobie jako katolicy, chrześcijanie. No, e, no dobra, no to wiemy już tak. co odrzuca, a teraz co przyjmuje w takim razie? E, co przyjmuje? No. U Kuby Wojewódzkiego on z jednej strony powiedział właśnie, że e, no, tutaj e, jest taki mój ten, te, ja to wyznaję, a z drugiej strony też nie powiedział za bardzo, w co on jest tak jakby przekonany, uh -huh. co tam go y, kręci, więc po prostu ciężko mi jest nawet powiedzieć. Uh -huh. e uh -huh. Ale w każdym razie zwracam uwagę, że on się nie określa jako satanista. E a to z kolei, czy cała sprawa z tą jego ciężką chorobą to jest kara za jego wypowiedzi. To moim osobistym zdaniem jakby nie jest to zupełnie ze sobą powiązane, bo na przykład w mojej rodzinie, w moim najbliższym otoczeniu na choroby neurologiczne, na bardzo poważne schorzenia, no, schorzenia nawet gorsze niż ta choroba Nergala, wow. zapadały osoby, na które były bardzo gorliwe, więc w tym momencie można mówić o niesprawiedliwości, a to czy Nergal zachorował dlatego, bo tam podarł Biblię na koncercie, czy wypowiadał się tak, a nie inaczej, to moim zdaniem nie ma większego znaczenia, to już jest bardziej czy loteria, czy styl życia jako powiedzmy już nie religii, tylko diety, może no na tej hmm. zasadzie nie znam się, nie jestem ani studentem medycyny, ani okay. lekarzem no pracującym. Ja czyli, nie jeżdżę, nie tutaj... i... Dobra, I czyli nie widzisz tutaj, dobra, czyli nie interpretujesz to... tego, że to kara, czy coś takiego? Nie, broń okay, Boże. Po dobra. prostu takie rzeczy się zdarzają naprawdę różnym ludziom. No. no ale gdzie jest w tym Bóg w takim razie? Ktoś zada pytanie. Ha, ktoś zada pytanie, no tak jak mówiłem, Nergal odrzuca no. zarazem i Boga, i szatana, czyli no, dla ja, niego po ja prostu Nie wiem, to ale już nie według Nergala, tak? Tak, ten. Ale tak nie tak, mogę w to Ja nie wiem, Pff, jak to należy interpretować. Ja to tak jak mówię, ja myślę, okay. że to też przypadek po prostu. No dobra. Okay, no, to ze złego żywienia czy coś No dobra, no Dobra, to dzięki wielkie Dobra, pozdrawiam serdecznie No, wieczora. fajnie, fajnie Na razie, dobra No i teraz czytam was sobie jeszcze w międzyczasie Na czacie, co tam ludzie piszecie, ale chyba weź wzi wzi Wziął się temat na czacie Nagle zmienił, tak? To, to jest czat, żeby temat Był zupełnie inny niż ten, który jest W czasie audycji Dobra, dzwoni jeszcze raz Marta no, cześć. Cześć, to prawdziwa Marta, żona męża ha, Marty. prawdziwa, tak, bo jak już tak bardzo właśnie chciałem, żeby zadzwoniła Marta, więc zadzwoniłam. Jest, jest Marta. No i co ty myślisz o tym wszystkim? co ciężko tak naprawdę o tym tak myślę, dlatego, że no myślę, że po części być może to może być kara faktycznie od Boga, bo w sumie chrześci chrześcijanie wierzą w to, że no nie wierzą właśnie, że to jest przypadek. Wszystko dzieje się, ma jakiś cel. Wszystkie jakieś dążenia i, i Bóg jakoś kieruje naszym życiem. Także mi się wydaje, że mamy to związek. Aczkolwiek zdarza się też tak, że są osoby, które naprawdę dosyć dobrze żyją z Bogiem, e, a też mają problemy zdrowotne na no, przykład. No to prawda, Więc, no właśnie. więc to można, można to różnie interpretować. Aczkolwiek tak jak mówię, no w większości no, rzadko kiedy się zdarza w sumie, żeby już chrześcijanie jak już się tak naprawdę wierzy, wierzyli w takie jakby Przypadki. No właśnie, i tu jest raczej, problem. I raczej to wszystko no? jest takie działanie Boga, że na przykład to, jak ja się spotkałam właśnie e, z Markiem i, i, i właśnie teraz jest moim mężem, to był naprawdę dziwny zbieg, jakby to tak powiedzieć, to dziwny zbieg okoliczności. To wow. dla mnie to musiał być jednak działanie Boga. No, a to da się tak w skrócie powiedzieć, jak to było? Czy nie? E, w skrócie tak. No tak, to bo y, Marek, y, znajomy Marka, nie mógł akurat być sędzią na konkursie, w Orkuszu, to był w 2007 roku. I poprosił Marka, żeby on pojechał za niego. No, a ja w tym nie... czasie jakoś przez przypadek akurat trafiłam do takiego zespołu tanecznego. No i akurat z zespołem, akurat pojechaliśmy na ten przegląd taneczny. To na, e, taki przegląd e, taneczny i ja tam właśnie występowałam z tym zespołem. No i a ja on był sędzią. No i tak właśnie to wyszło, że potem akurat szukał wyników tego konkursu, jak tam po kolei to wszystko było. Ma na stronę, którą ja prowadziłam dla zespołu właśnie w internecie. No i napisał do mnie, że właśnie on jest sędzią i tak dalej. No iśmy zaczęli tak rozmawiać Właśnie najpierw wymieniliśmy się mailem, potem gadu-gadu, potem odwiedził ja, mnie, no i no jak tak, jakoś po to po prostu wyszło. Myśmy się zgadali, że taniec nas połączył. O, to też ja, jaka fajna historia. No. Możecie powiedzieć tak, w stu procentach będzie to prawda, że taniec nas połączył. E, tak, no ludzie mówią, że to jak z filmu, jak step up, no. czy nie, w rytmie się hopu No właśnie, i prawdziwa historia. dobra. No Także tak, no różnie, różnie to można interpretować tak naprawdę, ale tak jak e, nawróciłam się tak naprawdę, bo też byłam najpierw e, wychowana w ogóle, byłam właśnie e, w wierze katolickiej i, i tak naprawdę jak Marek zaczął mi opowiadać o to wszystkim, wcześniej jeszcze byłam w takim e, zborze, to były adwentyści. A, dnia siódmego. E, kiedyś, tak. Koleżanka mnie kiedyś tam zaprowadziła, bo akurat miałam pewne problemy. No i mówi mi, to może ci tam pomóc, może przejdziesz, porozmawiasz tam z ludźmi, przybliżą cię tam do Boga i tak dalej, ale jakoś nie za bardzo mi się spodobała atmosfera, atmosferę. Hmm. dla mnie było, za nie wiem, jakoś tak się dziwnie czułam i w ogóle przez jakiś czas w ogóle odeszłam, jakby po prostu użyłam sobie, ale tak jakoś dziwnie mi się wszystkim było, bo za dużo informacji było, że to no się tak. nie zgadza, to się nie zgadza i po prostu był taki mętus w głowie. Ale potem zaczęłam się coraz bardziej przekonywać. bo zaczęłam się też modlić, bo jednak mi strasznie brakowało. Dla mnie, nie wiem, życie faktycznie bez Boga jest puste, jest pozbawione sensu tak naprawdę. No ja, no tak, mogę się zgodzić tylko. Ale to wiem, że to dla innych nie jest argument, no bo inni nie wiedzą tego, bo skąd mają wiedzieć, jak się nie ma porównania, nie? To jakbyś kogoś mówiła, że tort jest fantastycznie dobry, jak on nigdy nie jadł czekolady w życiu i nie wie po prostu, o czym mówisz, nie? No tak, tak, ale ja osobiście wiem, przekonałam się, że jednak jak tak sobie przez pewien czas żyłam jakby sobie, a, a jednak jak potem się inaczej jednak poczułam, że jednak Bóg jest. Nawet ostatnio, wczoraj akurat miałam urodziny i w, y, ludzie akurat ze zboru przyszli, y, w zborze y, baptystycznym i ludzie akurat przyszli i są takie wraz co tydzień spotkania kobiet i akurat teraz przerabiamy księgę Estery. O, jest taka, fajna jest, <coughs> lubię ją. No. no, ja akurat teraz właśnie dogłębnie chcę poznać Stary Testament, w wszyscy znam nowy, także teraz chcę się przybliżyć do Starego Testamentu. Dobra, no i pochodzenia i bardzo fajnie. Dobra. No, to... jeszcze ja mam do Ciebie prośbę, ponieważ no. tak jak ostatnio akurat rozmawiać na kontestacji odnośnie szkolnictwa i teraz walczę o to, żeby już tak naprawdę zakończyć te studia i obronić się, a z tą pracą... Ciężko jest jednak mi pisać, bo ja jestem jednak tancerką, która woli po a, prostu daję, że z niej Myślałem, dajku. że napisałaś już i dlatego jesteś zmęczona, bo już skończyłaś. No tak, znaczy no praktycznie skończyłam, ale dopiero Ci oddam do poprawki, Pani Promotor, nie wiem ile... Wow, rozmowa się przerwała. Co się stało? A, skandal. Zerwało mi rozmowę, nie wiem dlaczego połączenie padło. No i pff, szkoda. To nie wiem, o co chodzi, a to wykorzystam w takim razie czas. O, już dzwoni Marta z protem i powiem, że na czacie tutaj widzę, że kto to mówi? Zyliard mówi. Jakiś czas nie zaglądam i powiem, że się Martin bardzo zaokrąglił. Zyliard to coś źle ta kamera coś tego, bo schudłem 10 kilo i ważę 62 kilo. Jak może być człowiek zaokrąglony, jak waży 62 kilo? Hello. No to jeszcze Marta. Jest. No nie wiem, coś mi po... coś włączyło w ogóle. To Dobra, to, no to do końca zdanie było, że kończysz pracę magisterską. No tak, tak. Jeszcze no właśnie poprawki muszę zdążyć dodać pracy do 30 września, żeby, żeby wszystko było dobrze i na czas. Więc mam nadzieję, że za tydzień okaże się, że mało tych poprawek. tylko to do... I wszystko potem, jak poprawisz, potem oddać. Także już chciałam naprawdę do 30 września oddać to i, i mieć już to naprawdę z głowy. No to dobrze. Także A jaka jest prośba, bo mówisz? Także. A, aha. Wiem, żebym poprosił Boga, żeby tak się spoko było. Tak. Dobra, okej. Okay. Dobra. Tak będzie. No, i w ogóle chciałam Ci pozdrowić. Tam y, miałam ostatnio, y, chciałam naśleć do Ciebie, na w ogóle, bo parę rzeczy chciałam powiedzieć, też na przykład o świadkach Jehowy, jakie nie miałam A Ej, zrobimy kiedyś temat. To kiedyś na nocach możemy. O, bo ja z, o. w ogóle nie mam o. w ogóle z nimi żadnych prawie kontaktów. Dwa razy w życiu chyba się spotkałem z nimi i tyle. Więc by można pogadać. No, ja ich takie, omijam takie. z pewnych względów, bo akurat mam powód, żeby o. Dobra, to, to nie wszystko w jednym odcinku. Będzie w następnej nocy. okej, okay, no to pozdrawiam w takim razie, i, razie. I, i bardzo mi miło, że, że, że chciałeś, żebym zadzwoniła. Bardzo fajnie. Dobra, no to pan. cześć Marta. To no, była... trzymaj się, na razie. Na razie. To była Marta, yy, która przez bieg okoliczności spotka męża. Więc dla tych, co nie wierzą w bieg okoliczności, nie będziecie mieli męża. Dobra, może będziecie mieli, ale. No nie to samo, no. Nie będzie to samo. Z ludzie na czacie rozmawiałem, przegapiłem bardzo dużo rozmowy, ale chciałem się włączyć, ale nie wiem, o co chodzi. Ktoś tutaj przyszedł i mówi, że Nick Martyno nie powiedział, że Boga nie ma. I właśnie ktoś mi powiedział Boga nie ma. I co? Oczekujesz, że ja teraz powiem... Dobrze, że mi powiedziałeś. Nikt mi nie powiedział. Przekonałeś mnie. No to wyłączam. Do widzenia. No, może nie. Nie no, no, ludzie, no dobra, no niech ktoś powie Boga nie ma. się zastanawiam, po co ludzie przychodzą i krzyczą, Boga nie ma. No i co? Czy ty myślisz naprawdę, że kogoś przekonasz tym, że krzykniesz, że Boga nie ma, że on uwierzy, że Boga nie ma, bo ty powiedziałeś tak? Bo ty jesteś kim, mianowicie, żeby tak ci uwierzyć na słowo? Nie, to się powinno tak, przychodzisz i o czym mówisz argumenty. Argumenty. To, to, to, to, to, to. W związku z tym Boga nie ma. Nie? A nie tak, że przyjdziesz powiesz, nie ma Boga. Nie ma Boga, bo Biblia mówi, że nie ma Boga. Dobra, Kamil. Cześć Kamil. O, dobry wieczór. Ja Razem mnie słychać? No słychać. O, yes. Ojej. No, trzy, trzy podejścia były w zeszłym tygodniu. Były trzy i żaden nie działało chyba. Tak, po no. prostu musiałem wyjść od komputera i zapomniałem no. zdjąć słuchawki i kabel poszedł się kochać. No, dobra, no. to przechodzimy do tematu, już mówię na temat tego Nergala, tak? No, no. No więc ja bym tak zalecał ostrożność. Fakt, no, Bóg, yy, nie, prze, nie przeczę, że Bóg może karać, mm, ale na przykład no, ktoś może sobie, jakiś matematyk w szczególności, stwierdzać, że zacznie jakieś proporcje wyciągać. Że w takim razie ktoś, kto był gorszy, powinien jeszcze bardziej cierpieć. A no. tymczasem Roman Skostrzewski skata. Żyje, jest zdrowy. No, no właśnie. A ja z kolei znam też ludzi, jeden, na przykład z tych literarki Noego. On opowiadał, że jego córka też była chora. E, jakoś nie wiem, nie powiedział na co, ale chyba, że jakoś też ciężko, podobnie i wyszła z tego, walczyła, udało się i żeby mu dodać nadziei temu. No, on no, chyba, chyba nie chce. Li... Chyba mówisz o Lidze, o Robercie Friedricho. on sam, który tak, tak, miał bardzo poważną chorobę serca i właśnie A, wtedy, no. wtedy się nawrócił i zaczął. A, no właśnie, no bo on, im jest, on się też modli za tego behemota. No, więc to teraz bardziej zrozumiałem dlaczego, bo był w podobnej sytuacji po prostu jakoś tak ten, no to okej. Okay. Nie lubię hip-hopu, a lubię tylko jeden zespół, trochę, kaliber 44 i o. też jest taka specyficzna rzecz. Jeden z ich lepszych utworków się nazywa Moja Obawa i to jest modlitwa ateisty do Boga. Podaj mi dłoń, podaj mi rękę, Bądź a klęknę i mhm. czemu oczywiste dla mnie jest, że, że ciebie nie ma i cały czas to jest powtarzane. No i ten, ten raper skończył tak, że 26 grudnia wyskoczył z 9 piętra. Uuu, to ten... To jest, a... Też takie specyficzne. Ja, znaczy, ja, ja nie jestem kompetentny, żeby, żeby mówić, czy to było działanie Boga, czy nie. No nie, no, no on drugiej... wyskoczył chyba go to, to tak jakoś... Y tak, ale on, on już tam dostawał na bańkę od, od jakiegoś czasu przed, przed, przed właśnie tym, a mhm. no nie wiem, to było to dla mnie jakieś poruszające, zastanawiające, bo, bo, bo, bo ten facet stworzył naprawdę ciekawe teksty, to nie, było jakieś, to nie był jakiś prymityw. Mhm. A z drugiej strony, no warto powiedzieć też o, o, o, o, o... O, o, o przeciwieństwie, na przykład Keith Green czy Rich Mullins, których czasami puszczasz, tak, oni, zginęli, tak. no oni zginęli. No tak, ale wypadkach. to jakoś inaczej. Oczywiście, Keith Green zginął w, jakim, w wieku chyba 33 lat, co ciekawe. W samolocie. W samolocie się rozbił, tak, No ale to jakoś nie to, to jest samo, co jakaś przyjemniejsza, tak. No, o wiele, nie? I to taka jakby. Być może było to dobrań, zabranie no. go. No To tak wyglądało, jakby to było takie zabranie go, bo ani to nie była... To, to nie jest ten rodzaj śmierci, gdzie goś, wiesz, długo się męczy, że coś jest nie tak, tak by dostał karę, tylko jakby Bóg chciał go już u siebie, to tak wyglądało. No. Nie wiem, jego żona nie była akurat w tym samolocie, on był z, z kimś tam, z kimś tam, nie wiem. Jeśli chodzi o mnie, no to ja podobnie, no chyba ty tak powiedziałeś, że, że, że, że, że, że czuć w naszych doświadczeniach osobistych Boga, jeżeli coś tam e, nie idzie mi za bardzo od strony moralnej to ja to odczuwam, coś mi się przytrafia, nie mówię, że choroby, bo dawno nie chorowałem no. e, ale, ale ja to czuję a jeżeli to nie jest ani nagroda, ani kara bo nie, staram się nie kalkulować e, relacji z Bogiem, no to, to jest to przynajmniej potwierdzenie Jego istnienia I, czyli nie widzisz w tym kary po prostu nie widzę, ale widzę potwierdzenie, potwierdzenie jego istnienia i potwierdzenie tego, że ma ze mną kontakt no tak, tak. To ba bardzo to trudno nisze, wytłumaczyć, mhm. ale, ale, ale ja to po prostu tak czuję. No i, mm. i na, na koniec, no. Nie, fajnie wyciągać takie wnioski, natomiast ja bym się nie, y, hmm, nie przybierał roli sędzi. Z No tak. Z swoją drogą. Co sądzisz o Westboro Baptist Church w Stanach? Chyba nie, nie wiem o co chodzi. Akcjach. A co tam było? E bo za każdym razem, kiedy przyjeżdżają trumny z żołnierzami amerykańskimi z Iraku, oni przychodzą na, na ten hmm. pogrzeb z transparentami. Dzięki Ci Boże za ich śmierć, hmm. dzięki za HIV, dzięki to za ci. wszystko to... Dużo, dużo jest linków, wystarczy wpisać w No dobra, ja już ja pamiętam się... o co chodzi, tak, tak. Ja się nimi tak, jest... zainteresowałem, oni zresztą są bardzo teraz znani przez to. No trudno się dziwić, to jest tak szokujące, nie? że... Oni w sumie mają rację, że, że, że Bóg każe, ale czy, czy, czy warto takie podziękowania robić publicznie? Właśnie, no to jest, jedna rzecz to jest stwierdzić, że Bóg każe, a zupełnie inna jest się z tego cieszyć, jakoś po prostu cieszyć się, że ludzie umierają, że coś, no, no to w tym a jest poza problem, tym jak oni to pokazują, a nie... Sorry. No. Należałoby silniej zaakcentować to, że, że jednak miłość Boga jest silniejsza od tego karania, bo karanie jest doraźne, a miłość była tak silna, że oddał swojego syna za grzechy. To prawda, aczkolwiek nie I... wiem, czy jest to dobrze akcentować bardziej akurat, bo dlaczego na przykład zapomnieliśmy bardziej o sprawiedliwości, o miłości wszyscy gadają Boga, o sprawiedliwości mało kto, więc może trzeba no to przy, akcentować. No to przynajmniej przeplatać. Albo przeplatać, albo ale to bardziej. Niech oni gadają sobie o samej sprawiedliwości, ale nie tak. To, jest, to wygląda tak, jakby oni się jakoś sadystycznie cieszyli z tego, że ludzie zginą. Tak, tak. To nie w ten ja sposób też to, po prostu. Ja, też tak odczułem. No właśnie, tym się, nie, to robiąc z siebie sędziów, troszeczkę tak. No. Ferbik, dla tak. mnie jest ważniejsze, czy mam rację, czy nie. Jak nawet jak sobie robią sędziów. Lepiej tego nie robić, bo się po prostu łatwo pomylić, e, a skutki mogą być ciężkie. Ale jeżeli ktoś słusznie os osądza, mm -hmm. no to słusznie osądził. Ale z punktu widzenia rozwoju, chociaż wiary, głoszenia, głoszenia słowa Bożego, no, przychodzenie z takimi transparentami, no nie wiem, czy, czy rodziny tych, którzy są chowani, y, nawrócą się przez takie przez tego o nie, No nie, no na pewno nie. No właśnie to nie ma w ogóle sensu. To jest mniej więcej to, co robi Cajrowski, co mi się strasznie tak, nie podoba, bo rację to on może ma, mówiąc, że to tam homoseksualizm, mm. to tam jest dewiacja i tak dalej i że grzech. No jest, no nie jest, nie? ale on się tym jakoś cieszy strasznie i on się tym nakręca i gada o tym tak jakby to była fajna, super rzecz, że Bóg wszystkich kara czy coś. No to, to po prostu o to chodzi tylko. No nie o to, czy on ma rację, czy nie, jak dla mnie. Dokładnie. No, Na dobra, koniec okay. powiem tylko, że odebrałem twój e-mail i trochę się zainteresowałem sprawą e, Góry Synaj i znalazłem A. filmik, znalazłem filmik, który... Ale dobra. to jest tego samego faceta, którym piszesz. No tak, tak tam nawet jest znaleziona ta skała John z której, woda ciekła tak, znalazł to i no, ma to sens jak na to patrzę no, I ta akurat sprawa jest dosyć jakaś chyba czysta i sensowna i ona ma sens naprawdę nawet ta góra jest czarna na górze, ja myślałem, że, że no, to trzeba więc... szukać wśród wulkanów, a jednak być może nie no ja, ja rzucę linka odwykowcom, tak, dobra, którzy okay. na czacie No i, i, i pozdrawiam wszystkich Okej, okay, i... dzięki, Cześć. dzięki Cześć Mogę, muszę, muszę skracać i muszę kończyć, bo jutro mam rano wstać Bo idę do radia, że przypomnę jeszcze raz Rano niestety I będę mało spać Więc dzisiaj będzie krócej A to ostatnie, o czym mówiliśmy To dotyczy mojego ostatniego felietonu Który trochę był długaśny I się bałem, że za długo piszę I już miałem dać ludziom odpocząć Ale na, będę pisał dalej o gościu, który się nazywa Ron Wyatt jest dosyć kontrowersyjny, bo twierdzi, że odkrył Arkę Noego, Arkę Przymierza, tą taką Arkę z tego filmu, wiecie, Indiana Jones i tak dalej, że krew Jezusa nawet autentyczną wziął i próbkę z niej odzyskał, bo twierdzi, że on, ona była na tej Arce Noego po prostu kapała dosłownie, że nad nią był krzyż, bo Arka Noego miała być w grotach, arka przymierza miała być w grotach pod Jerozolimą, co ma sens. Rzeczywiście, nawet jak się czyta Biblię, ponad gdzieś w Biblii jest fragment, nie wiem czy jest, bo nie sprawdziłem tego dokładnie, który mówi, że arka nigdy nie opuści y, tego miejsca, nie gdzie jest, ale nie wiem, że tak było napisane, czy nie, już nie pamiętam, nawet nie sprawdziłem, więc nie na pewno. Ale miałoby to sens, po prostu ta historia brzmi tak bardzo pasuje, że z tego punktu widzenia może być wiarygodna. Natomiast z punktu widzenia takiego rzeczowego, krytycznego badania ona jest kompletnie niewiarygodna. Niestety ta cała historia, że on znalazł faktycznie Arkę Przymierza, nikt tego nie potwierdził, nie ma żadnych dowodów, nie ma próbki, nie ma e, wyników badań tej krwi, które on opisuje, że zrobił. E, nie można dotrzeć do ludzi, którzy e, mogliby to potwierdzić i to badali, więc mówię, nie, nie wiem. Nie ma też dowodów, że, tego, że tak nie było, no po prostu... Uwierz mu albo nie, no, no i bądź tu mądry. Więc to, to nie, to tak się po prostu nie robi, bo to jest bez sensu. No, no po jaką no i co z tych informacji wychodzi? Nic, nikt, nic. Tego nie ma, tylko jeden Ron Wyatt wie, czy mówił prawdę, czy nie. Nawet on może nie wiedzieć, bo może mieć coś z głową na przykład i ma zwidy albo coś, nie wiem. No więc taki problem, ale pisałem o tym w okiem chrześcieniem, no jak ktoś się ogląda, lubi takie, nie, lubi mniej więcej odwyk, o to takie gadanie jak tutaj i chce to samo poczytać, to sobie zalecam, żeby zaprenumerować takie moje feli. one są lepsze niż moje gadanie, bo wiecie, mogę sobie spokojnie napisać, skondensować, ładnie pisać, redagować, poprawić błędy i wysłać. A tak, to jest wszystko na żywo i na bieżąco, to jest program, na żywo dzwoni Yy, odzwoni Klemens. Jeszcze raz był Klemens. Dobra, będziemy kończyć powoli, ale na razie Klemens. Cześć. Po raz drugi. O, witasz, witam ponownie, opinię, Zmieniłeś ja byłem... zdanie, czy coś dodać chcesz? Moment. No. Zaczekaj chwileczkę. O. Już mogę mówić. No, no. Ja tylko dwie króciutkie, szybko, szybko sprawy. Jedna Tacy. sprawa do przemyślenia dla Ciebie. No, Wrócę no. tylko jedno zdanie. Dobra. Zakłada, zakładając, że chorob, choroba wehemota Białaczka jest karą dla niego, to no. odwróćmy sytuację. Czy uważasz, że gdyby się modlił, nawrócił się, modlił się, ale tak naprawdę, nie tak pokazowo, tylko tak naprawdę wewnętrznie, to został był uzdrowiony. Niekoniecznie. No właśnie, więc jaki w tym sensie? No, w takim, że jak była zbrodnia, to jest i kara. To, że ktoś się modli, to nie zmienia faktu, że kiedyś coś złego zrobił. No, na tym polega natura sprawiedliwości, że nie da się. O, to, co się stało, się nie odstanie i kara musi być, więc. No. Biblii jest, w Biblii jest napisane, jak Wóz za przeproszeniem, że jest. Ten, kto żałuje za, za grzechy, grzechy zostają odpuszczone, prawda? No gdzie tak jest? To jest w katechizmie Kościoła Katolickiego, a w Biblii jest trochę inaczej. Ten, kto uzna Jezusa za swojego, za zastępczą karę, temu będą wszystkie odpuszczone grzechy, bo już ten Jezus poniósł tą karę, więc tylko na takiej zasadzie. Więc no właściwie masz rację, tyle że trzeba wziąć pod uwagę, że i tak sprawiedliwości zawsze musi się stać zadość. Albo ty dostaniesz karę, albo. To Jezus dostał już karę i ty to zaakceptujesz, no? Na tym to wszystko polega. A teraz druga sprawa. Yy, tak na szybko chciałem Ci pogratulować ostatniego, od, ostatniego odcinka odwyku. Naprawdę super się tego słuchało. To był jeden Grega? z. Tak, to no. był jeden z odcinków, który mógłby trwać i trwać i trwać, <śmiech> a człowiek ma dalej wrażenie, że za krótko. No fajnie, to dobrze, to dzięki. Bo... W sumie nikt się, dużo dzisiaj się nie wypowiadał na ten temat, to się zastanawiam jak to wyszło. To dzięki, dobra. Ok. Półgodziczny odcinek, a chciałbym, żeby on spokojnie potrwał ze dwie godziny. I jeśli by to było możliwe, niech ten twój przyjaciel nagrywa jak najwięcej albo... No, powiem mu. Właśnie, bo człowiek mówi naprawdę bardzo sensownie, bardzo fajnie, przyjemnie się go słucha i muszę powiedzieć, że przebił nawet tego swojego drugiego przyjaciela Grega, tego no pastora. Ten. Oni są inni po prostu całkiem, ale ja ich obu strasznie lubię. Dobra, dzięki, dzięki, żebyśmy kończyli powoli. To był Clemens. Był, jest, był. No, dobra, dzięki. Eee, właśnie, jeszcze powiem o Gregu Babalu. Greg Babal, żeby nie było wątpliwości, on tak młodo może wygląda, on ma dużo lat i ktoś tam wpisał w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, że Yy, znaczy tak jakby, może nie, może tak rzeczywiście brzmiało, że, bo Grek zwraca większą uwagę na samo życie z Bogiem niż na, tak jak ja, na intelektualne fakty, fakty, fakty, fakty. Tak naprawdę i ja zwracam uwagę na życie z Bogiem i on zwraca uwagę na fakty, bo to jest takie, nie? Wiara się opiera na faktach i to on oczywiście nie mówił tego, bo nie o tym gadaliśmy, ale tak, no, to opiera się na tym, ale nie tylko, to jest życie, to jest życie, a nie to jest teoretyzowanie o życiu, więc to na takiej zasadzie o to chodzi. No, a to, że to jest trwałe i to, że to nie jest taka bazowana emocjach chwilowych, no to dowodzi tego to całe jego życie, nie? bo gość w ogóle, a to kiedy indziej opowie na tym, właśnie mógł powiedzieć, a jestem głupi, no. że mogłem go zapytać po prostu, jak wyglądało twoje życie, bo to jest fajna historia, taka, że kurde historia. A to trzeba takie dłuższe zrobić. Greg jak to opowiada, to czasem gra piosenki, które pisał na przestrzeni życia i to wtedy tak wiadomo jak się czuł, wiecie, bo te piosenki te jego w każdym razie są o tyle fajne, że są on jakby przenosi to, jak się czuje dam na muzykę, bo to jest muzyk. Skurczybyk jest genialny, jak on gra na tym pianinie. On mnie nauczył takich podstaw grania na pianinie, ja się teraz uczę, ale to nie chodzi o to, że on gra jakoś bardzo technicznie dobrze, czy nie. No on gra dobrze technicznie, ale co mi tam z tego? Nie o to chodzi. On po prostu tak wyczuwa te klawisze, że jak na, na prostszą muzyczkę zagra, w las kotek na płotek, to potrafi to tak zagrać, że się każdy uśmiechnie, a może zagrać tak, że każdy się rozmarzy. To jest, kurde niesamowite dosyć, ja znam tylko kilka takich osób, które tak potrafią jakoś władać instrumentem, żeby przekazywać tak emocje przez muzykę no bo było fascynujące, dobra, z tym. dobra to co, gadamy o tym behemocie, czy nie gadamy o behemocie. niech ktoś zadzwoni jeszcze może raz, ale ktoś to nie dzwonił i się wypowie aha, nie, dobra, ja wam jeszcze dam na koniec argument dosyć ważny w całej tej rozmowie yy, czy to jest kara, czy to nie jest kara no bo rozumiem problem, choroby spotykam ludzi, to nie zawsze jest kara nie można zakładać, że to musi być, prawda? Ale czemu zakładamy, że to nie może być kara? Może, może być kara. No I czy może w tym wypadku być? No bo jak nie w tym wypadku, to ja już nie wiem w jakim. A I ten ważny argument powiem za chwilę, bo ktoś dzwoni i to jest, dzwoni se z telefonu. Na, na 500 się zaczyna. Odebrało się już chyba. O, teraz się dopiero odebrało. No co na odwyku? Witam. Dzień dobry. Hej. Hej, cześć. Jaki ładny cześć. głos, Cześć. No to dobry wieczór. I co chciałam, jeżeli wolno mi z jednego muzyka na drugiego się przenieść, to można wrócić do Negala? Pewnie. Aha, w ogóle się nie przedstawiłam, ale z tej strony z Agnieszka. Agnieszka, no. No to chciałam, ktoś tu wspiera się o to, czy Negal jest satanistą, czy ateistą, bo to się wyklucza, otóż to się niekoniecznie wyklucza, bo jest satanist jaki, czyli jaki? filozoficzny, czyli... Bunt dla buntu, że tak się wyraża. Aha, ale czemu to się nazwa satanista wtedy? To myląca nazwa. No właśnie, satanizm się tam dzieje na jakieś dziewięć w ogóle pod z czego jest kwaśny, czyli takie pentagramy i tym podobne i tak dalej. I dzieje się też na filozofię. No Przy czym tak. ktoś wcześniej jeszcze przed Matą dzwonił, mówił o tym, że, że on się jakby od tego odcina. I otóż, właśnie dla to jest ten system filozoficzny, który szatan jest tylko symbolem pewnych idei. I on o tym Aha. mówił zresztą. Kiedyś powiedział, że dla niego szatan jest symbolem, od którego on by się nie odcinał, bo jest to bunt i w ogóle siła i idea. i w ten sposób. Okej, okay, no to teraz e... już bardziej rozumiem. Hmm. A, czyli takie jakby w, w jego wydaniu jakby umiłowanie wolności. E, z tym, że jeżeli o mnie chodzi, to Um, on często powołuje się, żeby wyjść na takiego bardziej intelektualistę, um, powołuje się na przykład na mistrzę Małgorzata albo różne rzeczy. Um, tyle, że to umiłowanie, powiedzmy, że tak się tak nazwę, to umiłowanie wolności lewe jańskie jest zupełnie czymś innym niż to, to jest w niej dlatego ja osobiście uważam, że on jest półidiotą, <głos> albo w ogóle się nie tak zapytać, czy ty myślisz, że on jest inteligentem, czy co? Wiesz co, na pewno nie jest głupi, bo w końcu ma tam magist, znaczy teraz nie głupio, Och. bo ciągle uważam, że magister jest dobry, ale a. skończył jakieś studia, więc Takim głupi nie jest. Czy ja uważam, A... tylko powiem w wtrącę, że on tak, no nie, nie jest głupi może, ale on jest bardzo niedouczony. No, on nie ma Ta, podstawowych dokładnie informacji. Tak. Dokładnie taką mówisz. No. Jest historykiem, z tego co wiem, z tym, że w moich takich. Jeżeli chodzi o literaturę, albo różne koncepcje literackie. I oczywiście on pójdzie do Wojewódzkiego i się, że tu coś tam oj, jeszcze był matką. Nawet był tefan z Tyle i gadał z Krasniewską. E, <gry> oh, I yes. kiedy ja tego słucham, to mi po prostu wszystkie zęby wypadają. Kiedy ja słucham, że ktoś y, tego lawajańskiego, w tej filozofii lawajańskiej, on to wpisuje w kontekst jedynej chyba książki, którą przeczytał na temat szatana naprawdę, czyli mistrza i małgorzaty. To są eee. zupełnie inne koncepcje literackie. Proszę Cię. Są, no. Więc jeżeli chodzi o to, czy Bóg go ukarał, czy nie, to gdybym no. ja była Bogiem, nie przejmowałabym się kimś tak niedouczonym. No, no nie jest... wiem, czy to by był dobry pomysł. Weź pod uwagę, że jaki on ma wpływ na ludzi, innych. Więc nieodouczony no dobrze, człowiek jako lider go jacy by nie ulegali, są to ludzie, którzy w ogóle są podatni na wpływy, więc yy, to jest Wiesz, tym gorzej mi, dla lidera. wydaje mi się, że to, co on robi, jest tylko pretekstem, co wiemy ludzi, żeby dać upust jakimś emocjom. Um, dlatego nie wydaje mi się, żeby, żeby w ogóle rozważanie, czy jeżeli ktoś zachował, czy, czy, czy to jest kara, czy nie, um, nie, nie wydaje mi się słuszne. Hmm, Okej, okay. no dobra, to jest Ciekawy punkt widzenia. Dobra, dzięki wielkie. To była Agnieszka, na czacie jesteś? E, tak, jestem. To fajnie. Dobra, to jakby coś, Dobra, to jeszcze na to cześć. czacie. Cześć, cześć. To była Agnieszka z głosem rozsądku i wiedzy dużym. O, to jest fajne. Jak coś chcecie coś wiedzieć odnośnie jakichś rzeczy, właśnie technicznych, konkretnych, to piszcie to do Agnieszki, bo ona się zajmuje tym zbieraniem wiedzy. Więc dobrze, że znać takich ludzi, nie? Dobrze, że są na czacie. Aha, dobra, to ja też powiem o jeszcze jednym punkcie widzenia, który tutaj jest dosyć istotny. I kto wie, czy nie najbardziej podstawowe, a umknął myślę wielu osobom? Powiem tak, to jest prosta sprawa. Zresztą ten problem był często poruszany w Biblii, yy, o którym mówię, w psalmach na przykład. Dawid, sam Dawid miał z tym problem co można przeczytać w wielu psalmach. Inaczej, więc chodzi o problem taki. Czy powinno się różnić powodzenie w życiu chrześcijanina od kogoś, kto jest przeciwny Bogu. Inaczej mówiąc, czy powinno i złe, i dobre spotykać i tego, kto chce być Bogiem, i tego, kto mówi pokazuje Bogu środkowy palec? Czy powinno być i widać w ich życiu, że jednych Bóg nagradza, a drugich nie? No i oczywista odpowiedź jest, tak, musi tak być, musi być widać różnice. Bo inaczej, jeżeli by tej różnicy nie było, no to każdy powinien stwierdzić racjonalnie, obserwując po prostu świat, że nie warto być z Bogiem, bo Bóg tępi swoich własnych ludzi, a nagradza tych, którzy go albo, albo się boi, nie wiem, tych, którzy so, się mu sprzeciwiają, więc to jest jakby podstawa w ogóle. Zresztą w liście do Jakuba jest napisane, że ten, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg nagradza tych, którzy go szukają. I teraz, jak to pogodzić z takim poglądem, że taki nargal może Bogu pokazywać, ile chce środkowy palec? Więcej, pociągać za sobą tłumy innych, którzy zachęceni jego przykładem, będą też bezmyślnie po prostu mówić, że chrześcijaństwo jest bez sensu, a Jezus był oszustem, albo go w ogóle nie był. No, no po prostu pójdą za nim bezmyślnie, bo większość ludzi no, niestety taka jest, że idzie za autorytetem. I pytanie jest takie, czy te, jeżeli widzimy i stwierdzimy, że Bóg tak samo traktuje Nargala, jak traktuje kogoś, kto oddaje całe swoje życie jemu i poświęca się i tak dalej. I jeden dostaje chorobę, i drugi też dostaje chorobę. I jednemu się udaje, i drugiemu się udaje tak samo. No to hello, coś jest nie tak. Jak ci biedni ludzie, na podstawie czego w ogóle, mają stwierdzić, że warto być z Bogiem? No, jak mi to ktoś odpowie na to? dlaczego warto być z Bogiem, skoro Bóg, skoro twierdzimy, że Bóg nie, nie każe takich ludzi jak narka, nie dotyka ich. No. I to jest pytanie i taki problem, który, no ja nie wiem jak sobie odpowiedzieć na to, bo nawet nie próbuję, bo się zastanawiam na razie głośno. Nie mam jakichś takich od razu przygotowanych odpowiedzi, poza tym teraz sobie tak dopiero rozkminiam ten cały temat, bo od wczoraj dopiero się dowiedziałem. To jest dobry przykład do pozastanawiania się nad, nad tymi rzeczami. No, więc może tak jest, że białaczka, która spotyka jedną osobę, może być karą dla niego albo znakiem takim, żeby ludzie widzieli, że Bóg nie da z siebie robić pajaca, ale białaczka u kogoś innego może być czymś zupełnie innym. Może w ogóle nie być chorobą, może być po coś Może być, żeby ktoś był silniejszy Może być, żeby kogoś nauczyć, nie wiem Ja się też zastanawiam, ale Wiecie, ja się nie boję rozmawiać, więc Dla wielu ludzi w ogóle takie rozmowy są nie do pomyślenia Bo nie wiem, na przykład ktoś powie, że No ja mam białaczkę i co, i co I twierdzisz, że to może być kara Twierdzę, że może być kara, może nie być kara Nie wiem, co może być, zastanawiam się W Polsce mamy ciągle zwyczaj, żeby uciekać Od trudnych tematów, bo kogoś może to uradzić No trudno, że kogoś może to uradzić, ale Żeby znać prawdę, to trzeba o niej mówić i usiłować, szukać różnych możliwości. Więc to próbuję robić i Wam też to polecam, żebyście to robili. Jeszcze dzwoni Mirek, zaraz będziemy kończyć, no sam na Cześć, Mirek! Cześć, Martin. Przyjeżdżasz? Przyjeżdżam. To fajnie. Ja teraz właśnie dopiero instaluję gadu-gadu, muszę formatować komputer, bo coś tam się A, no. I Dopiero odbiorę wiadomość od kiedy. Powiedz, co Ty myślisz na ten temat. A Nie, właśnie z, z tym Ergalem... Nie wiem, czy to jest kara, nikt chyba tego nie wie, ale może być kara. Natomiast z drugiej strony, jeżeli on nie wierzy w Boga, tak? No. Bóg mówi, w Biblii jest powiedziane, że Bóg nigdy nie ukaże nikogo, zanim mu tego najpierw dostanie ostrzeżenie, a dopiero potem przyjdzie kara i zawsze tak Bóg robił, że mówił najpierw, co się stanie do Żydów, a później dopiero, jeżeli oni ignorowali to, to ich karał za to. Właściwie tak, tak jest to. zwykle, no rzeczywiście, najczęściej tak jest. I, i właśnie jest na czy, czy może nie jest tak, że to nie jest takie tylko ostrzeżenie dla niego, jak tak sobie bluźni i bluźni, że teraz dostaje na przykład coś, co niekoniecznie go zabije, tylko po prostu takie ostrzeżenie, że coś dostał takiego ekstra i... Może, może. Kto zrobi, to jest jego wybór i potem będzie tak ten. Może tak, może, no właśnie nie wiemy, nie? Ale to może być i tak, jak to mówisz. Ta, to prawda jest taka, że chrześcijanie też chorują na, na białaczkę. No, <śmiech> tak. To też jest dziwne trochę, bo właściwie nie powinni. <śmiech> jakby to tak pomyśleć na chłopskie rozmówie, czy... się, dlaczego chorują? To, to, co... to co mówiłeś przed chwilą, nie? Że chrześcijanie powinni być tak jakby bardziej doceniani. Ja nie wiem właśnie, czy to... Bo my tak, tak po ludzku troszkę rozumiemy, że tak w taki jakby trochę materialny sposób na no, przykład no. chrześcijanin powinien być ten, któremu nigdy nic nie brakuje, ten, który nie choruje, ale nie wiem, czy to chyba o to chodzi. Mnie no. się wydaje, że to bardziej chyba chodzi o to, że chrześcijanin, jeżeli jest chrześcijaninem i jest Bogiem, to choćby nie wiadomo, co mu się stało, to jednak mimo wszystko, choćby mu, nie wiem, wiatr w oczy, to dla niego to, to nie jest przeciwność straszna, póki jest z Bogiem. To jest tak samo jak nie wiem, jak, jak Paweł, jak Paweł opisywał, no co tak, mu się... No to z... prawda, rzeczywiście. No nie był raczej szczęściarzem. No tak, ale to był bardziej, raczej że... wyjątek. Zdecydowanie to był wyjątek. To nie było takie normalne, przeciętne życie chrześcijańskie, nie? To, jakie on prowadził No prowadzi. tak, ja wiem, on dużo też podróżował, no ale też dużo mu się wydarzyło, był kamionowany, no i to... nie no. ja mówię, że był lekkim le le pechowcem, jeżeli chodzi tam o postacie z Biblii. No, a mimo wszystko był cały, cały czas Bogiem, no nie wiem. Nie wiem, czy. Bo ciężko powiedzieć, no, ale raczej Bóg go nie karał za wcześniejsze rzeczy, bo skoro się nawrócił, to jest mu wybaczony. Hmm. Że raczej nie dostawał batów za, za to, że gnębił chrześcijan wcześniej. No no nie, rzeczywiście. Ale z drugiej e... strony, jak się patrzy, jak on opisywał. Jak pisał do ludzi w tych swoich listach. No to mimo tego, co, co, co go spotkało, jednak był takim no, dla mnie chyba dosyć szczęśliwym, i pełnym, pełnym no by... takiego radosnego ducha. No też pisał, że ciągle się radujcie, cieszcie się, powtarzam Wam, zawsze się cieszcie. Chodzi że właśnie chrześcijanin, to, to właśnie może nie chodzi o takie materialne rzeczy, tam, bez chorób, bez, bez stresu. Tylko właśnie niekiedy i w chorobach i w skresie, ale że po prostu jeżeli się trzymać Boga, to Bóg cię wszystkim no, Tak, oczywiście, że tak, ale bardziej się zastanawiam nad tym, czy to nie powinno być jakaś tak, jakby ktoś podliczył średnio, jak idzie chrześcijanom i średnio, jak idzie wrogom Boga, to czy no, nie powinno być widać różnicy, ze względu na to choćby, żeby każdy widział na własne oczy, że Bóg nagradza. Tych, którzy go szukają. Tak jak sam w Biblii ale napisał. to się nawracał, To chyba nie było sprawiedliwe, bo każdy by po prostu się nawracał. No to, po to żeby a czemu nie? Po lepiej, a nie po to, żeby. No to niech się nawróci. No ale hej, ja się po to nawróciłem, bo mi lepiej jest, jak się nawrócę. Będę miał życie wieczne i tak dalej. No, no, ale, to, ale to właśnie. Interesownie. Wydaje, właśnie ty patrzysz się tutaj jakby wiesz. Yy, interesownie. Inwestycja, jak się tak. mówi, jest, jest progresywna? Przecież, <grystanie> że jedni inwestują agresywnie, a drudzy e, Ostrożnie. Rzecz, że taka długoterminowa inwestycja i Aha. na przykład ja jako chrześcijanci patrzę na tą długoterminową inwestycję jak, jak myślach ja dzisiaj ja albo też. jutro, to, to nie będzie dla mnie straszne zmartwienie, bo mam zapewnienie, że, że będę miał życie wieczne, także co hmm. się stanie dzisiaj, czy tam jutro to mnie akurat za bardzo nie interesuje i nie ma za, za bardzo też na to wpływu. No właściwie to to w sumie też Że, że tak mi się wydaje, że, że to chyba odchodzi. Tym bardziej, że no teraz, jeżeli tak jak mówił, że jak szatan mówił do Jezusa, że da nam jest mu władza na ziemi, tak jakby, nie? Że może no... żonić sobie tak jakby, królestwami, Coś nie wiem, mówił. jak to odbierać. No, że łogał. Że, tak... no? że kłamał. no, no nie Może wiem. i kłamał, ale chodzi mi o to, że diabeł, żeby z... zwodzić ludzi, tak? I to wiele milionów na, na świecie, też musi dać coś do zaoferowania. Musi coś zaoferować człowiekowi, żeby poszedł tam. No pewnie. Nie jest, że... jest największym bydlakiem kłamcą. <laughs> i przyłącz się do mnie, a będziesz miał dobrze. I, hi hi hi hi. I ja się cieszę. No tak, Bo... no to, to... Wiadomo, że to tak się kończy tak naprawdę, ale, ale chodzi o to, że coś musi zaoferować komuś. No tak pewnie, jak nie wiem, masz tak. jakiegoś jasnowidza, który z wszystkimi rzeczami, nie wiem, trafia. No ma jakieś tam... Poznanie, powiedzmy. I nie jest to, na przykład, nie wiem, od Boga, tylko od właśnie kogoś innego. I, ale mimo wszystko się sprawdza no to. Mm -hmm. No dobra, okej. Okay. No to dzięki, bo muszę kończyć. Bo muszę rano wstać i lipa. Aha, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, właśnie ostatnio tak, tak sobie myślałem. No, no. O różnych nakazach, zakazach, jak to, na przykład, nie wiem, w kościołach jest, albo gdzieś. No, no różnie. W, dom, w domach u ludzi, że ojciec zakazuje tylko... I się no. zastanawiam, że, że jest takie śmieszne coś, że na przykład w kościele katolickim, no, który się opiera generalnie na takim no, nakazaniu, tak, że, że ludziom się każe Słuchajcie, musicie robić to, musicie robić to, bo będziecie zbawieni przez uczynki, tak? No, w sumie tak. No, znaczy, że wiesz, to zależy, nie? No, ale ogólnie mnie tak uczyli, o tak powiem. No, no, że. bo ja mówię, że tak. Og... No, to, co się wnosi, no mnie też tak w kościele uczyli. I chodzi mi o to, że właśnie taki jest paradoks, że teraz tam, gdzie jakby uczą tego, żeby spełniać dobre uczynki, mało kto spełnia te dobre uczynki. No tak. A w kościołach, w których się mówi, słuchajcie, jesteście zbawieni krwią Jezusa z łaski. i Nie musicie nic robić. I tak naprawdę ludzie wszystko robią, żeby robić dobre rzeczy. Nie no tak jest, tak... ja wiem o co chodzi. No jest ten paradoks, jego widać właśnie. A już chyba mówiłem kiedyś o tym, czy nie mówiłem. A jak nie mówiłem, to kiedyś i tak jeszcze powiem... Dobra, to dzięki. To, to dziękuję i czekam na wasz przyjazd, no, jeszcze się skontaktuję fajnie. przez gadu-gadu. No, pisz z, pisz z Becią i się widzimy. Coś ponagrywam, no. więc to na razie. Cześć. No, na razie, chaj. Dobra, to był Mirek. I będziemy kończyć. Ja przeczytam na koniec jeszcze, a tej tego ostatniej rzeczy, że chrześcijaństwo to jest inwestycja długoplanowa, i że no, nie musi być widać, że dostajemy coś dobrego. Jest taki fragment, się zaczyna od tego, że zaczął Piotr kiedyś mówić do niego, do Jezusa mówił tak. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I Jezus odpowiedział tak. Zaprawdę powiadam, wam nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola. Dla mnie i dla Ewangelii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 no tak powiedział Jezus, no hello, ja tylko cytuję, ja tu tylko cytuję, nic, że nie ma żadnej interpretacji. Jak wy to macie zinterpretować? to jest właśnie, nie ma miejsca na interpretację. Ktoś mi tutaj na czacie opadał, że po to trzeba ujednolicić rozumienie Biblii, żeby nie można różnych wniosków wyciągać z fragmentów. Żeby każdy sobie innego nie wyciągał. Wiesz, że co w tym złego, że se każdy wyciągnie inny, a niech chce wyciągnie, no to tak by kazać wszystkim kupować różowe majtki, bo, bo co by to było, jakby se każdy w innym kolorze wybrał? No, niech sobie wybierze, nie? No, ale w tym fragmencie jest... Tu nie ma nic do interpretacji. Tak powiedział. Kto by opuścił to i co i pola i nie ma takiego, co by nie dostał więcej. Jeżeli by to opuścił dla mnie i dla Ewangelii, to Bóg oddaje więcej. No, tak Jezus powiedział, tak obiecał, nie? I, ale powiedział, ale wśród prześladowań. No, więc ze stresem tak, tak będzie. No i co jeszcze powiedział? Aha, a w przyszłości właśnie życia wiecznego, co jest najważniejsze właściwie w tym wszystkim, nie? No i tak sobie myślę, że jednak, ale ja twierdzę, ja się tego upieram, że jak ktoś jest chrześcijaninem i idzie za Bogiem i jest mu posłuszny, to nie ma bola, żeby jego życie nie pokazywało, że warto być z Bogiem. No bo jaki to, to bez sensu w ogóle by było. To by był argument, żeby przestać być chrześcijaninem, bo jeżeli ja mam być karany za to, że robię coś dobrego, że idę za Bogiem, no na to no co to za Bogie znowu pytanie powstaje. Więc dlaczego ja mam mu wierzyć, że kiedyś będę miał dobrze, skoro on mi teraz każe za to, że za nim idę? Ale tak nie jest. Nie jest tak i ja to potwierdzam swoim życiem, że zostawiłem, nie wiem, Uniwersytet Jagielloński, bo mi tak kazał, ja to tak przynajmniej odebrałem, powiedzmy, o. I to było poświęcenie i dostałem 100 razy więcej, dosłownie, lepiej, bo jakimś czasie nie chodziłem nigdzie, a potem Bóg mi dał inną uczelnię, na której byłem i nadrobiłem wszystko i dużo lepiej na dobre mi to wyszło. Na dużo lepsze mi to wyszło. Tak, twierd tak widzę to teraz, wiem, że tak już jest, bo to już się sprawdziło. I też te wszystkie inne rzeczy, nie? E I dostałem od mnóstwo przyjaciół. Kiedyś nie miałem nic, to co miałem, to zostawiłem i dostałem dużo więcej wszystkich rzeczy. I tak dalej, nie? E no, no, no mam mówić jeszcze nic. Wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, no będziemy kończyć noce na Odwyku. No, już kończymy. A, no więc co do tego Nargala. Więc oczywiście ja nie, nie ocenię, bo nie wiem, co to było w wizji, nie mam objawienia, nie mam nic pewnego, powiedzieć nie mogę. to Bakara, wygląda to w moich oczach tak, że Bóg po coś to zrobił. Tylko jestem pewien, że tu jest Bóg. Akurat ale ja tak mówię. Bajditer mówi, a Martin, nie po prostu roku? No nie, bajditer, bo właśnie wszystko zdałem. Został mi jeden ostatni egzamin, który mogłem zdawać. I nie chciałem go zdawać. Przerwałem, nie zdając go już. Miałem właśnie taki wybór ostatni. Albo zdasz ten egzamin o własnych siłach już bez Boga? Proszę bardzo. Albo teraz wyjdziesz, a nie już potem, jak cię wyrzucą. To miała być moja decyzja, więc mogłem dokończyć rok, a mogłem odejść i odszedłem. Taki miałem wybór wtedy przed sobą. Bardzo trudny wybór był to. O, na czacie widzę nowych ludzi. click. No to ja cię tylko pozdrowię i kończymy noc na zwykłym Ile było osób Cię było? Ile tu w ogóle ogląda? Nie wiem, ile ogląda. 40, coś tam. No i bardzo fajnie. I widzę, jest, a jeśli ktoś pomaga ludziom i jest uczciwy, a nie wierzy, to też zasługuje na karę? No według tego, co tam czytałem wtedy, yy, jak właśnie przyszli do Jezusa, nie? I mówią, że tutaj kogoś tam zabili, czy oni byli gorsi niż inni? A Jezus mówi, nie byli, tylko oni byli przykładem. Wszyscy tak samo zginiecie, bo wszyscy zasługują na karę właściwie, wszyscy, no. Tak mówi Biblia, nie? że wszyscy grzeszą, wszyscy są źli, wszyscy są źli, wszyscy jesteśmy źli, nie ma tak, że ktoś pomaga ludziom, jest uczciwy, to już jest dobry. W oczach Boga on jest dalej brudny, on robi, bo on robi od cholery złych rzeczy wciąż. Znacie takiego, co pomaga ludziom, robi tylko dobre? Jeżeli kogoś takiego znacie, to znaczy, że wierzycie w bzdury, w ściemę, nie znacie go za dobrze nie wiem, pomieszkajcie z nim i zobaczcie, czy nie ma wad, czy nigdy nic nie robi złego, czy nigdy nie szuka kogoś, choćby przypadkiem nie okłamie, czy ktoś przez niego nigdy nie płakał? Nigdy? Po prostu nie da, no, żyjąc w tym świecie. To się nie da, nie jest nie do zrobienia. Według standardów Boga to już jest zły człowiek. No to są trudne rzeczy. Oczywiście nie każda drobna rzecz, którą ktoś robi, złą, zasługuje od razu na jakieś tam raka, nie? Ale Zasługujemy wszyscy wcale nie na dobre rzeczy. Nie dajcie sobie wmówić głupot w reklamach telewizji, że wszyscy jesteśmy tacy fajni. Jesteśmy wszyscy fajni. Jesteśmy fajni jako ludzie, pewnie że jesteśmy fajni. Ja strasznie lubię ludzi, ale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas robi ciągle złe rzeczy, nieważne, chcący czy niechcący. I dla Boga to wszystko powinno być ukarane, bo to on jest sędzią moje sprawiedliwy i już. No. No, po to ta cała historia z Jezusem w końcu była. Po to ona była, żeby kogoś ukarać, a nie wszystkich ludzi, bo by wszyscy musieli zginąć. Tak mówi Biblia i to ma sensy dla mnie. Dobra, tyle, nie? Bo to były nocy na odwyku. Na czacie można sobie pogadać. Ludzie sobie mogą pogadać. Walajcie sobie. Zyliard powiada na czacie, co mówi. Bóg powiedział, że wszyscy są grzesznikami, więc jeśli nie wierzysz w Jezusa, to sorry. No właśnie, czyli to, co ja powiedziałem. Mniej więcej się zgadzam chyba z nim. A byditer mówi, że Kuba, poznam ateistów, którzy zazdroszczą nam wiary, ale sami uczciwie przed sobą nie są w stanie jej przyjąć, mówi byditer. Tak, ale nie, bo nie jestem w rozmowie. Z drogą, no ja bardzo szanuję uczciwą wiarę ateistów w to, że Boga nie ma. Dla mnie to jest dokładnie tak samo wiara, jak i wiara w to, że Bóg jest. To jedno i drugie jakieś wiary wymaga. Uważam jednakowo, że argumenty przekonujące za tym, że jest istota, która stworzyła wszechświat, z biologicznego zupełnie punktu widzenia, z analizy świata dookoła nas, z faktu, że entropia istnieje jest normalnym dążeniem natury, natura dąży do chaosu, tymczasem wszędzie jest plan i wszędzie jest porządek, jest informacja, choćby z tego jednego faktu wynika, że musiał być ktoś, kto zapoczątkował projekt, którym jesteśmy my wszyscy ja pyta, skąd się wziął Bóg? Nie mam bladego pojęcia, ale czy odpowiedź na to pytanie cokolwiek zmienia? Nic według mnie nie zmienia. Skąd by się nie wziął? Pytanie dotyczy tego, czy on jest teraz i czy nas stworzył, a nie tego, skąd się wziął i co było wcześniej. Wszystko jedno, co było wcześniej. Dla nas nie ma to znaczenia. A z naukowego punktu widzenia to pff, niech się naukowcy zastanawiają. To jest tylko teoretyzowanie, z którego nic kon konkretnego nie wyniknie. Żadnych odpowiedzi nie uzyskamy. No swoją drogą ważne jest nie tylko jakie się szuka odpowiedzi, jakie się znajdzie, ale jakie się stawia pytania. Bo nie, nie ma nic chyba bardziej, yy, nie ma gorszego sposobu na marnowanie swojego czasu i życia, niż znaleźć sobie niepotrzebne, bezsensowne pytanie, na które odpowiedź nic nikomu nie da i spędzić pół życia szukając odpowiedzi na to pytanie. Nie? Na przykład skąd się wziął Bóg I teraz będzie sobie człowiek pół życia zastanawiał, na końcu dojdzie do jakiejś odpowiedzi albo nie i jak nawet dojdzie, to stwierdzi, o to wiem. I dalej się podrapie w głowę i stwierdzi, no i co z tego właściwie, że wiem? Nic, dalej nic nie wiem, to co dla mnie to w ogóle bez znaczenia. No i tyle, aczkolwiek są rzeczy ciekawe. Te rzeczy ciekawe, różne pytania, które odpowiedzi są co prawda ciekawe, ale bezużyteczne, należy w czasie wolnym uskuteczniać poszukiwań, poszukiwania, a normalnie zająć się rzeczami ważniejszymi. I jako hobby to bardzo fajna rzecz, jako cel życia, sposób na życie to jest głupie po prostu, marnowanie czasu, tak, ja sobie twierdzę i niech wszyscy inni. A wszyscy oczywiście możecie mieć własne zdanie, to jest w tym piękne. Miej własne zdanie, możesz mieć własne zdanie, możesz się w ogóle nie zgadzać I ja więcej powiem, nie możesz, ale powinieneś to głośno powiedzieć Na czacie, że ja się w ogóle z Tobą, Marty, nie zgadzam, gadasz głupoty Ale i tak tu przyjdę za tydzień, bo mi się podoba, że Ty gadasz to głośno swoje głupoty I ja se powiem swoje, może się poznamy lepiej, bo się czegoś nauczymy Fajne, nie? Kurczę, takie proste, a tak mało ludzi chcę tak gadać dobrze. To dobra noc. Ja jutro będę w Radiu wnet. Jak ktoś chce słuchać, przypomnę jeszcze raz ostatni. Od 9 do, do 10.30 jest audycja, w poranek w Radiu wnet. Radio wnet jest tylko w e, internecie. Tak samo jak Radiokontestacja. O, brawo dla Kuba! Mówi ja się w ogóle z tą nie zgadzam. Martin gadasz głupot. No, no i teraz, jakbym miał więcej czasu, to bym zapytał, które konkretnie głupoty, żeby wiedzieć w czym się nie zgadzasz. I może bym odkrył, że faktycznie gadałem głupoty. No bo ja faktycznie gadam głupoty czasami. Tylko nie ma takich odważnych, co by mi wstali, powiedzieli, Martin, gadasz głupoty. I to jest nieszczęście moje, bo potem siedzę w tych głupotach i dużo czasu zajmie, zanim ja się zorientuję. I to jest źle. No, eee, a czasami głupoty nie ten... O, Belkin przed i mówi, a co tu gadają? Ej, o Bogu! Zaraz, uwaga, odliczamy, kiedy ucieknie, jak powiem, że o Bogu. Trzy, dwa, jeden... Poszedł. Nie, jeszcze jest. Mówię, a poza tym śmiesznie wyglądasz. <śmiech> Dziękuję bardzo. <śmiech> nie wiem, się obrazić. Obrażam się. Sam śmiesznie wyglądasz. Masz gupinik. Belkin. Mi się to kierzy z bekaniem na przykład. Od Belcz po angielsku jest Belcz. To Belkin mi się karzy z bekaniem. Dobra. Nie wiem. Ero, Eroklik mojej. Mądrze gadasz z kolei. Bo się zgadza. No to, do... <śmiech> to taka firma, tak? Belkin? Nie znałem, nie znam. Dobra, Belkin. Kończymy. Nie kojarzę Belkin. A, poszukam. Yy, kończymy. Koniec. Noce na Odwyku to były. Jak ktoś nie wie albo wie, ale jeszcze chciałby coś tam, nie wiem, dowiedzieć się więcej, poszukać, coś to na www.odwyk.com zapraszam, gdzie można stać komentarz, poglądać, pożywać co tematu dla siebie, posłuchać sobie i zostawić komentarz, pogadać z innymi, filmik ściągnąć, różne rzeczy tam są... O, program darmowy jest, przypominam, który poprawiłem i już działa. Nawet ktoś zrobił e, importer do tłumaczeń Biblii. To jest program do szukania szybkiego czegoś w Biblii, jak go tutaj właśnie używałem podczas tej audycji. Po prostu się tak szybko w nim szuka, że mogę paroma kliknięciami znaleźć od razu fragment. Rewelacja. Ja napisałem w końcu. <grych> Dobra, to zapraszam za tydzień. Co środę o 23.00 są Noce na Odwyku. Warto przyjść, bo myślę, że warto, bo mało takich programów jest to jest program z cyklu Warto Rozmawiać tyle, że bez ograniczeń, jakie są w mainstreamowych telewizjach, czyli naprawdę można powiedzieć wszystko tutaj, no. Co niektórzy już próbowali. A jeszcze mi się chyba rzadko zdarza, żebym kogoś wywalał, zrzucał. Dzisiaj nikt nie wyleciał w ogóle, więc kika nie dostał, nikt yy, z anteny czasem ktoś miał. O, tydzień temu ten DJR był już taki, już miałem rękę na czerwonym guziku, bo już zaczynał być obraźliwy lekko. No, ale to mniejsza z tym. To ja puszczam wam wesołą piosenkę, bo dzisiaj nic innego nie pod ręką. Tą, którą ja strasznie lubię. Dlaczego już koniec pyta Belkin? Bo powtórzę po raz czwarty, że jutro rano muszę wstać, bo idę do radia. Radia Wnet. Będę w radiu Wnet. Jest takie radio Wnet. Się pisze w internecie tylko poranek z radiem Wnet od 9 do 10.30 Dobranoc. Żegnam państwa. Pa.